Hej, witamy serdecznie w 50. którym właściwie? 59. Dobrze mówię? Odcinku. Sprawdźcie mnie. <śmiech> Miałem problem o z tym, że tak, 59. Ła, ła, ła. Możemy zacząć jeszcze raz. Pierwsza gafa, Piotrek by wiedział. 59. Piotrek to, się a, też myli. Wiedział. Halo. Mylił się, mylił się. Tak, już ustaliśmy, że to będzie odcinek 59. Nagrywałem po dwutygodniowej przerwie, czy, czy w bardziej w trybie dwutygodniowym, bo tak sygnalizowaliśmy na końcu poprzedniego odcinka. Być może powinniśmy troszeczkę bardziej to zaznaczyć, bo nasz, jeden z naszych ulubionych słuchaczy, Izak zwrócił uwagę i pytał się, co z tym odcinkiem, dlaczego nie ma. Także chciałbym tutaj już w tym momencie powitać w naszym wirtualnym studiu Anię Roganę. No hej! I Huberta Bejdę. E, cześć! Tym razem, już jak zauważyliście, będę ja prowadził. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy przede wszystkim e, parę gier, jakoś specjalnie newsów chyba nie mamy. Zresztą jak kiedyś zobaczyłem opis naszego podcastu w iTunes, to tam było, że nie mamy newsów, więc <głosy> chyba <głosy> trzeba troszeczkę trzymać się tego. Ja nie, nie ja wiem, czy typowo... te newsy są komukolwiek potrzebne do życia. Newsy zawsze można poczytać, ale jakieś wyjątkowo, wyjątkowo dla nas ważne, intensywne wieści warto pewnie omówić. A o czym warto powiedzieć? Warto powiedzieć o tym, że bardzo nieubłaganie, że tak powiem, zbliża się WGW. Jedna z naszych ulubionych imprez growych, która odbędzie się w Warszawie za jakieś 24 dni, coś takiego. Ostatnio patrzyłem na licznik. Mm, tak, ale. 3,5 tygodnia. Co, co do tego, jeszcze bym powiedział, <laughs> że najprawdopodobniej pojawi się na PGA za dwa tygodnie. Ho, ho. No to jest ciekawe. Też troszeczkę się zastanawiam, ale, ale jeszcze nie powiem. decyzji. Czy jesteś, Hubert, czy, czy pewny, biorę. że chcesz jechać na PGA? E, nie wiem, nigdy nie byłem, dlatego chciałbym pojechać. Aha, okej. Okay. No dobrze, to ten jeden raz ci pozwolę. A, a, a co jest źle z PGA? E, wiesz co, ja byłam w 2015 roku na PGA. O Boże, jak ten czas szybko leci. Byłam tak, w 2015 roku na PGA i zapamiętam to jako taki festiwal klawiaturstwa i bieganie za youtuberami. Ojej. To jest takie, wiesz, targi myszek do komputerów, klawiatur i, wiesz, dzieciaczki biegające za T-Voltem czy tam kupsonem i o Boże, o Boże, rzuć Ale nam spyczkę. Na WGW też będą youtuberzy. Przepraszam. Muszę cię rozczarować. Wiem, ale youtuberzy chyba nie są angażowani na WGW do prowadzenia eventów. Mm, Natomiast na PGA, na PGA na stoiskach, już nie pamiętam jakich firm, ale właśnie youtuberzy byli tam powiedzmy, że odpowiedzialni za animowanie tłumu. I no, ten szał smyczek i szał koszulek był przerażający. Ale podobnie, podobno mają jakąś strefę Indie, bardzo rozwiniętą, więc też zobaczę. No, zobaczymy. To jest... Zobaczymy ten, to jest dwa a, strefa, strefa Indie, tak, ale jest też to Game Industry Conference na PGA i to jest o, chyba jedna okay. warta uwagi rzecz, ale to by Diana musiała o tym opowiedzieć, bo ona była y, odpowiedzialna za akredytację chyba... Nie, chyba za akredytację nie, ale na pewno y, pomagała przy organizowaniu Geeka. Zresztą nasza Paulina ulubiona również, więc z nimi trzeba by było rozmawiać na temat tego, co się dzieje na samym Giku. No, ale ja PGA nie polecam, ale to ja. No, ja powiem za dwa tygodnie, hmm. czy polecam, czy nie. Nie, nie, no, z pewnością warto zobaczyć tą imprezę, znaczy wybrać się tam, kiedy nigdy się na niej nie było, no nie, to Zawsze wrażenia najfajniejsze są samodzielne. No mnie to tak też pewne. bardzo ciągnęło, a potem tydzień później bodajże było pierwsze WGW i wszyscy tak opowiadali, jak to cudownie było na WGW i praktycznie wszyscy znajomi pojechali do Warszawy, a nie do Poznania i tak troszeczkę mi było źle z tego powodu, że jednak nie wybrałam się do Warszawy, ale też wtedy nie za bardzo miałam znajomych w Wawie, więc ech, no, różne okoliczności się splotły, tak? przeciwko temu, żebym się wybrała do Warszawy. Ale w tym roku jedziemy wszyscy. Znaczy się wy mieszkacie w Warszawie, ale no tak, jest, <laughs> Także daleko nie macie. Spotykamy się wszyscy. No akurat tak się składa, że, że wszyscy gdzieś w okolicach Warszawy bytujemy, łącznie z Piotrkiem, więc... Ale jakby to jest najbliższe duże miasto <laughs> i tak się składa, że w pobliżu, więc... więc jak najbardziej będziemy. Tak mówiliśmy dosyć enigmatycznie, kiedy to będzie, czyli to jest 13-15 jeszcze nie wiemy do końca czy dostaniemy akredytację, staramy się o nie mam nadzieję, że tak i będziemy mogli w ten dzień prasowy się udać, ale nawet jak to się nie powiedzie, to ja już mam bilet kupiony i na pewno w sobotę chcę być, podziwiać mam nadzieję też, nie chcę jako specjalnie obiecywać, więc niech to zostanie na razie nadzieja, że nagramy jakieś materiały bo ciągle mam taką nagrywarkę masz głód przynośną. mikrofonu, będziesz ludzi zaczepiał z mikrofonem nie, nie, nie. Raczej nie miałbym takiej w ogóle odwagi, czelności zresztą. Ja myślę, że to jest warte, warte przemyślenia. Dosyć szalone, jak ktoś zobaczy takim, wiesz, jak ktoś widzi taki, takie urządzenie, ktoś świeci na czerwono i jeszcze tak dziwnie miga, to w ogóle pewnie będą uciekać po Ale Oj, płuchu. tam przecież w zeszłym roku, jak byli twórcy Call of Duty na, na WGW, to oni nawet ostatecznie trafili na nasz afterek. także wiesz, różne rzeczy się mogą zdarzyć, nie? Znaczy poprzednio my rejestrowaliśmy jakieś tam wrażenia, ale w efekcie nagrania były dosyć tragiczne. Była płacząca Zwłaszcza Diana. Prze... To akurat było okej, okay, ale, ale bardziej chodzi o to, że, że były bardzo przesterowane. A teraz trochę jestem mądrzejszy, jeżeli chodzi o nagrywanie i mam lepszy sprzęt. No zobaczymy. Widzę tu jakąś szansę na, na, na nagranie takich wrażeń. Może da się to jakoś potem fajnie złożyć i, i wykorzystać w podcaście, który nie nieważne, czy, czy dostaniemy akredytację, na pewno coś nagramy, jakieś nasze wrażenia, bo ja się wybieram bez względu na wszystko. Ja też, bo, bo, bo muszę obstawiać stoisko z Battlefrontem. Koniecznie. <śmiech> no tak, bo będzie. Już będzie Battlefront. Powinien... No ja, ja wszystkim jestem ciekaw, czy będą vr -y, bo pamiętam, jakbym bym teraz słuchał nasze odcinki starsze, to dosyć byłem tak zachęcony tym, co zobaczyłem wówczas i nawet rozważałem wtedy i nawet mówiłem, że PlayStation VR to jest taki VR, który jeżeli ma wejść, to on wejdzie, a niestety nie spadły ceny i jestem ciekaw, czy teraz będzie też tak mocno Sony to promować w swojej strefie. Przednio to było bardzo, bardzo wyraźne. Także zobaczymy. No, poprzednio połowę praktycznie miejsca Sony zajmowały wiary. Dokładnie mnóstwo. tak było. No No, ale ostatni rok myślę zweryfikował ten szał ciał na wiara i okazało się, że jednak, no, ludzie to kupują, ale chyba w dość ograniczonym zakresie. Chyba jeszcze bardziej ograniczonym niż Kinekty. No, nie no, Kinecty się dobrze sprzedawały razem z konsolami. A czy mówię o tym Kinectcie poprzednim? No tak, ten, no, ludzie wynosili świątką. po prostu paletami te Kinekty Z dzieciakami. Tak? No Zresztą, ale wiecie co, że teraz y, rozmawiałem z kolegą z pracy ostatnio na temat właśnie 360 okazuje się i właśnie mówił, że kupił dla dzieci, dla dziecka. Z myślą o dziecku właśnie Kinecta. Także on jeszcze znajduje zastosowanie, a w przeciwieństwie do Xbox One, ty gier na, na 40, i, pod podkinek, to jest sporo. Je, już no, Xbox ma tę przewagę, robię. że jeżeli chodzi o sczytywanie ruchu, no to jednak ci czyta całą sylwetkę, tak? Natomiast PlayStation podąża za tym świecącym, gumowym kółeczkiem, kuleczką i, i, i analizuje tylko de facto ruch ręki, więc możesz stać w miejscu i tylko udawać, że machasz i cokolwiek robisz, a punkty będą lecieć. Więc tak jak. Nie pałam sympatią do Xbox'a, to uważam, że akurat kwestie tych zabaw i gier ruchowych rozwiązali lepiej niż PlayStation. Mm, ale to i no, to u Mały nie lepiej. Niestety, no tak, to... ale. Miałam okazję grać kiedyś na właśnie na Kinekcie i to była dla mnie o wiele większa frajda niż Just Dance w, przed kamerą PlayStation. No wydawało się, że to będzie jakaś mega przyszłość. Te gry ruchowe, ale jakoś to wszystko zaczęło umierać i wróciliśmy do starych, poczciwych padów. I Zresztą nawet to, że interfejs, w interfejsie Xboxa zostały usunięte te funkcje, o czym świadczy. A początek był taki, że bardzo mocno to promowali i jak ja zobaczyłem prezentację Xboxa One, to trochę byłem podłamany, bo nie wiedziałem, o, o czym mowa. Tak, no te, te kafelki, te, to pierwsze menu tak naprawdę było pod Kinecta zrobione, Xbox One. Dokładnie, a zobaczcie, znaczy, no zobaczcie, no Hubert może powiedzieć, jak to się totalnie zmieniło mm. i ten najnowszy dashboard... On chyba w ogóle nie obsługuje teraz Kinectem, nie wiem nawet. W ogóle, w ogóle, bo ja mam podłączonego, pożyczonego dłuższy czas, duża warstwa kurzu na nim jest. <śmiech> Właśnie głównie, co robię z tym Kinectem, to ścieram z niego kurz, o, przyznaję. On mi rozpoznawał zawsze twarz i mnie logował. O, to używam, ale to jest, bardziej to funkcję, funkcję, że Pat jakby mnie autoryzuje. Ostatnio testuję, bo tam była w tych questach takich na... Preview. Właśnie chciałem powiedzieć parę słów, skoro już do tego doszliśmy, o tym nowym dashboardzie, bo go go dostałem. Nie jestem w tym kręgu Alfy, e, Tak, jestem w becie ja, i to przyszło. Ja też już jestem w becie, bo mnie wkurzały aktualizacje, bo ja nie mam instantona włączonego i aktualizacje po prostu były codziennie. A Czyli po prostu samodzielnie się przeniosłeś do, do innego kręgu. Mhm. No i słusznie w sumie, bo, bo tam update'y pewnie były co chwilę. No i tak są często. Wiesz, jakbym był w Instant Onie, to by pewnie ściągał mi w nocy, a, a że nie jestem, no to musiałem czekać po prostu pół godziny. Przed, po tym, jak włączyłem konsolę, to by było trochę bez sensu. To też, też nie ma reguły w ogóle z tym z tym aktualizowaniem się. Ja, ja jeszcze ja używam Instant Ona, jestem w tej becie i mogę tylko powiedzieć o tym dashboardzie tyle, że mi się szalnie podoba i jak go zobaczyłem, to o mi się od razu zaczęły śmiać do ekranu. Bardzo fajna robota i mam nadzieję, że będą już tą formę dopracowywać, a nie robić nowego. Akurat tak miałem okazję ostatnio posłuchać trochę innych podcastów i tam bez podawania nazwisk były ostre słowa na temat nowego Dasha. Ja nie wiem dlaczego, bo kurczę, to działa w ogóle dużo lepiej. Nie wiem jakie Hubert, masz wrażenia? Jest szybciej po prostu. Jest spoko, jest bardzo spoko. Wiadomo, wiesz, wi wiadomo, że, że dashboard konsoli to nie jest najbardziej istotna rzecz, ale jeżeli on zamula, no to to jest to coś, tu co przeszkadza, a teraz po prostu on zwyczajnie przeszkadza, działa dużo szybciej, więc brawo Microsoft oby tak dalej. A który to już dashboard? I czwarty? Chyba czwarty, no, czwarta iteracja. No. Także pod znowu podobnie jest jak poprzednio, czyli są trochę tam błędy w polskich znakach, ale ogólnie lepiej działa y jako kształt. Nie wiem, czy ty miałeś jakieś problemy takie, że z jakiejś gry nie mogłeś włączyć? Eee, czy coś? Tak, Zdarzało na początku jak kupiłem Duma i Weluchin, nie mogłem ich. A, nie mm -hmm. mogłem ich w ogóle włączyć. Wyłączałem konsolę. Całkowicie włączałem się, nie dało, na następny dzień działały. Nie wiem o co chodziło. Znaczy ja miałem tak z Ricoro, o którym się chciał mówić, o aktualizacji, która weszła pod koniec sierpnia. Mamy już tak trochę już zaawansowany wrzesień, więc trochę już jest po czasie, ale w miarę świeża, świeża rzecz. No i zdarzało mi się, że kilka razy nie włączał się. Nie włączała mi się gra i wątpię, wątpię że to jest wina samej gry, chociaż kto wie, bardziej Dasha, no ale... To jest wina to ja... pewnie, Dasha. Dokładnie. Ja, ja wiem, że to jest wersja testowa i ma prawo dobrze nie działać. Fajnie, że jest. Ja się z tego cieszę, że, że wreszcie jest szybciej i kibicuję bardzo. Na pewno na takim Xboxie One X będzie jeszcze lepiej. Pewnie na One X też jest lepiej, bo nie da się ukryć, że mamy te pierwsze wersje konsol, a trochę lepiej działają te nowsze wersje. Już nie mówiąc o tych nowych feature'ach. Ale to tyle o tym nowym dashboardzie, bo akurat pojawił mi się niedawno, ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu. Jeżeli chodzi o e, chyba taką kwestię newsowo-informacyjną mamy, newsowo mamy za sobą tak naprawdę, bo wiem, że teraz trwa... E, to, jak to się nazywa dokładnie? Tokyo Game Show? Tokyo Game Show, tak. Tak, i dzisiaj i dzisiaj była konferencja Sony, ale ja przyznaję, że, że jeszcze jej nie widziałem, bo prostu z pracy przybiegłem do nagrania. Pewnie za dwa tygodnie... Ja zerknęłam tylko tyle, o ile i rzeczywiście, jeżeli, tak jak y, czytałam na wielu różnych grupach, jeżeli ktoś jest fanem japończyzny, to będzie hype'ował, a jak ktoś japończyzny nie lubi, to będzie miał smuteczek. No ja czekam na Monster Hunter Worlds. Zwiastun jest przepiękny i Chyba sobie kupię. Tak, no sobie ja w ogóle nie jestem w tych grach japońskich. Ale Ninokuni chcę w końcu zagrać, tak bo pokazali, wszyscy mówią, takie dobre. Tak, pokazali kolejny zwiastun Nino Kuni dzisiaj również. No ja nie miałam, nie miałam niestety czasu, żeby to oglądać, no bo w niektórzy ludzie muszą pracować, żeby inni mogli oglądać trailery. <laughs> Dokładnie tak, dokładnie tak. No a kolejny podcast myślę, że omówimy. Na pewno Piotr będzie chciał parę słów powiedzieć, bo tam było dużo Sony, on tak jakoś do Sony jest negatywnie nastawiony, pewnie wyciągnie jakieś mniej fajne rzeczy. Ale może po powolutku przejdziemy do gier. Jeżeli Nie wiem, od czego Aniu zaczniemy Hubert, bo Hubert akurat w Destiny 2 nie grał jeszcze, Nie grałem, oprócz Pety. Tak, nie grałem. Pamiętam też doskonale, że nie byłeś jakoś specjalnie zafascynowany Betą w ogóle, e, absolutnie Tak, długimi paskami zdrowia przeciwników i, i przebieraniu się w fatałaszki i podnoszeniu wroni o Fashion Destiny wglądaniu. to jest rzecz, która mnie po prostu urzekła Zacznijmy od Destiny no, Zacznijmy od no, Destiny Tak, Destiny miało premierę całkiem niedawno, więc no jakieś około dwóch tygodni tak, tygodnie temu Tak, Więc mamy w miarę, w miarę świeżynkę bardzo intensywnie gramy, znaczy ja, znaczy intensywnie, no ja mam jakieś tam 25 godzin, jak na moje styl życia i moje obowiązki to jest całkiem nieźle. Czyli mam już ukończoną fabułę, pierwsze strajki za sobą, czy tam, jak to się powoduje, ta po polsku, szturmy. Mhm. Jeszcze, jeszcze nie, nie byłem na, lewiata, na lewiatanie, bo za mało mam poziomu mocy. Światła. Kuber tam. Światła, no tam mhm. polski obecnie jest moc. <laughs> moc chyba to się mówi teraz. Bo w polskiej wersji jest wszystko spłoszczone, zlokalizowane. A ja gra po wiem, polsku, ale... a nawet nie zwróciłam uwagi. No... Poziom mocy. No. Aha, okay, okej. Okay. Mhm. No to jest. Ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to światło, no bo właśnie światło jest tą rzeczą, która y, powoduje, że strażnicy, nasi bohaterowie są tacy wyjątkowi, i, i właśnie teraz do mnie dotarło wreszcie, jak gra jest w języku polskim. Nie to, że nie kumam angielskiego, ale po prostu właśnie do mnie dotarło, że dlatego oni są nieśmiertelni. Tak naprawdę, dlatego zgon jest tylko stanem tymczasowym i on później wraca do życia. Także dlatego, bo to światło ich prowadzi, jest dla nich takim, takim bokiem, bym powiedział troszeczkę. Można tak powiedzieć. No mi się, chociaż, mi chociaż... się o wiele łatwiej gra dzięki polskiej wersji, bo nie, mog nie byłem w stanie się skupić w pierwszej części na, na napisach, na dialogach, bo za dużo rzeczy się działo na ekranie i... E, gdzieś to wszystko opuszczałam pomimo uszu, a mm, no nie, nie przetwarzałam sobie tego angielskiego tak, jakbym chciała, natomiast w polskiej wersji słyszy się ten tak polski język i to jednak wchodzi w głowę. Nawet jakby się nie chciało. Choć Ten dubbing jest miejscami taki dość cringe'owy, ale... A co, co masz na myśli, jeżeli chodzi o cringe'owy? To jest ciekawe. E Głosy niektórych postaci są takie dość. Nie wiem. Nie, nie potrafię się do nich, do nich przyzwyczaić. Znaczy chodzi o. Aha, chodzi o po jak barwę głosu, tak, ta, charakter ta, głosu, ta, ta, takie ta. rzeczy. No ale duch, na przykład najczęściej mówiący różne rzeczy, jest całkiem w porządku i znaczy on mnie nie przeszkadza na pewno i y, po prostu bawi mnie jego poziom chmuru i, i ta. Nie myślę, że będziemy, będziemy spoilować na temat Destiny, bo tak naprawdę tej fabuły tam jakoś znaczy, dużo no, nie ma. To nie? jest w ogóle... No jest fabuła. Weź nie wiem. W przeciwieństwie do nie pie no, więcej pierwszej, niż zwykle. Do pierwszej <laughs> części to fabuła jest i wydaje mi się, że jest w o wiele lepszy sposób podana niż w pierwszej części. Nie, wiesz co, bo zastanawiam się tak naprawdę ile możemy powiedzieć o tych głosach, bo niektóre są dosyć istotne z punktu widzenia fabuły i jakoś nie chcę psuć przyjemności grania. No, możemy tak ogólnie powiedzieć, że że faktycznie mogli dobrać jakichś lepszych aktorów. Tam voice actor, jak tu ładnie się mówi. Ale zgodzę się z Tobą, że to, że Destiny jest w języku polskim jest fantastyczne. Absolutnie. Ja w ogóle może naprawdę się wyjątkowo zestarzałem, ale ja lubię, kiedy gra jest zlokalizowana. I nawet teraz yy, przy nagraniu rozmawialiśmy o nowych, czy znaczy nowych ograch, Teraz teraz grali, mówiłem o Anti-Dome przez chwilkę. Ona też jest w języku polskim, nawet można włączyć kinówkę i można włączyć dubbing, i, i dla mnie to jest super. Je, jedyna rzecz, co mi przeszkadza, no bo coś tam, jedna, jedna drobna rzecz, że nie ma zawsze synchronizacji ruchu ust do języka polskiego. I to jest jedyna, no ale jedyny problem. drobiazg. wiesz, no nie da się tego zrobić, tak? No to wiem, jest wiem, tak ja jak wiem o tym. Z animacjami Pixara, tak, czy Disneya, no nie da się po prostu tego zrobić żeby wszystko jakoś cudownie grało, trzeba by było naprawdę mocno kombinować, żeby y, to się synchronizowało, chociaż w jakimś delikatnym stopniu. Wiedźmin umiał. Nie. No tak, tak. No ale czy Powie, Wiedźmin słyszałem... nie był natywnie polski? W sensie e, właśnie podróż, Wiedźmin nie w właśnie... do wszystkich w lokalizacji. Tak, tak. dania dobrą rzecz poruszyła. Gdzieś zasłyszałem, o którymś z podcastów, bo to tylko nadganiam, że oryginalnie mi miał być w języku angielskim zrobiony i dopiero był lokalizowany na język polski. Jest dla mnie dosyć zaskakujące i na kolejny podcast sobie zapiszę, żeby to sprawdzić, ale tak mówią ludzie. Tak było. Tak było. No, to jest niebywałe, bo wydawałoby się, że gra stricte polska, ale robiona jakby rynek światowy. Angielski to jest jakby rynek cały, a polska to polska. Polska to jest jakiś tam wycinek. Niemniej to, że Destiny jest całkowicie zlokalizowane, jest fantastyczne. Może bym sobie życzył taki drobiazg, żeby dało się włączyć kinówkę. Ewentualnie, tak? No też mnie to, nie wiem, to denerwuje, że nie, musisz zmienić język konsoli, ale wtedy i tak masz i angielski dubbing, i angielskie napisy. Że nie da się zrobić no, tak, żebyś miał tak jak... angielską ścieżkę dźwiękową i polskie napisy. I to jest strasznie irytujące. Choć ja co do zasady gram zawsze w orygin z oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi i sobie puszczam polskie napisy. Ale tutaj stwierdziłam, no dobra, to jest 5 sekund roboty tak ze zmianą języka konsoli, ale nie chcę mi się tego robić. Ta leniwa była znowu zwyciężyła. <głosy> <głosy> I stwierdziłam, że dam szansę temu polskiemu dubbingowi i już się tak przyzwyczaiłam do tych wszystkich... Mm, opisów też w języku polskim i to jest też dla mnie łatwiejsze, bo ja sobie nie, ja nie muszę wtedy marnować czasu na to, żeby tłumaczyć wiele rzeczy, bo to, że gdzieś tam może nie w płynny sposób, ale w dość zaawansowanym stopniu posługuje się językiem angielskim, ale też gdzieś mózg traci jakieś tam ułamki sekund na tłumaczenie pewnych rzeczy. I z czystego lenistwa, jeśli chodzi o opisy broni, czy statystyki, te wszystkie opisy questów stwierdziłam, nie, idziemy na, le na leniucha <gry> i będzie tylko pol po polsku wszystko. No ja, ja, ja bardzo zrobiłem podobnie. Oczywiście trochę tak przeszkadzało mi to właśnie, to co mówiliśmy, że nie da się, bo to pewnie byłoby technicznie do zrobienia. Co za problem, żeby leciała oryginalna ścieżka, napisy były. Zresztą w Down jest to zrobione, da się przełączyć i tak sobie gram. I dla mnie wydaje mi się ten lepszy kompromis. Zresztą zawsze dałoby się wrócić do w pełni Zdobiegowanej ścieżki dla filmików i tak dalej. No ale nie, nie uważam, że to jest jakiś powód do narzekania, bo, bo ta lokalizacja nie jest jakaś tragiczna, jest po prostu dobra. Ale to czasem. Tyle co odesłanie potrzebne. Komplikuję y, grę, jak y, ruszam gdzieś z, ze znajomymi z klanu i mówię: No to mam teraz miecz. A jaki masz miecz? No, zerwi koronę. Co? Bo oni wszyscy grają po angielsku. Ja mówię, mam zerw koronę. Co? jest takie, albo jakąś tam ognistą zemstę Uriela, czy coś takiego. I tak, co? Co ty masz? Nie? I wtedy muszą wchodzić na moją postać, robić podgląd i, aha, okej, okay, dobra, to już wiem, wiem, wiem czym grasz, nie? I te tłumaczenia niektórych nazw są tak absurdalne. To, to jest fakt i czasami te nazwy są takie, powiedzmy, że mówisz ok, a czasami właśnie takie wzbudzają zaskoczenie, że tak można było coś przetłumaczyć. Nawet, nawet nie mam pomysłu, absolutnie żadnego, jakby to brzmiało w języku angielskim. Jakby to, co to, to by było? Nie mam pomysłu żadnego, także najwyraźniej tutaj e, ludzie, którzy lokalizowali grę, naprawdę popłynęli. Ale dobra, bo ta bo lokalizacja wiesz, to jest istotna że idziemy na Crucible, a ja mówię, ale gdzie... No, na PVP. Okay. Ja mówię, aha, do Tygla. Okej, okay, spoko. <laughs> właśnie do, do tej pory, wiesz, do tej pory się zastanawiałem się, co to, jest ten, co to jest ten tygiel? I teraz już wiem, że to od dawny No. Także wiesz, to też jest takie, że tak samo e, zaskakujące dla mnie jest, e, co kiedyś był Void. To teraz, jak to się nazywa Pustka. teraz? Pustka, no nie tu. To... <laughs> Oczywiście, im dłużej gram, tak jak ty powiedziałeś, im dłużej gram, tym bardziej się adaptuję, i już jakby z automatu tłumaczy mi się odwrotnie w głowie. Ale początkowo yy, zastanawiam się, co to za pustka, mówię. Co to jest w ogóle, Coś nowego? Bo trzeba zaznaczyć, że to Destiny to nie jest pełnoprawna dwójka. To chyba się zgodzisz, Anią, bo teraz sorry, chyba, że tak głównie do Ani uderzam, ale nie, nie, nie, z tym tematem, i, ale ja nie grałeś ja słucham, za bardzo, więc. w ogóle nie kojarzę tematu, nie. A okej, okay, ale no, nie no, w becie było bardzo mało. A w no, w pierwszą część początek. Hubert też nie grałeś? No nope. Właśnie nie, on jakoś uniknął tego. Mogę ci pożyczyć swoją, na razie nie będę grała. No To może kiedyś. Ja nawet Hubertowi ja Hubertowi oferowałem, że, że mogę sobie zrobić parę dni przerwy od Destiny i też pożyczyć, żebyś sobie zobaczył, żebyś się przekonał, że, że to naprawdę nie jest gra dla niego lub odwrotnie. Właśnie. No, no to ten, to jeszcze się umówimy. No, dokładnie. Wszystko jest do zrobienia. Wszystko do zrobienia, żebyśmy tworzyli materiały. No i teraz tak. Na pewno y, jeszcze odnośnie lokalizacji. Strasznie mi się podoba to, że gra jest bardzo humorystyczna. I, I bardzo dużo jest takich momentów, kiedy ja naprawdę trochę się tego monitora śmieję, zwłaszcza te momenty z Kajdem. Ok, Kite jest super. Okej, czy Kite. W ogóle... Y, Tutaj też y, ludzie od lokalizacji, zresztą myślę, że twórcy przede wszystkim, no bo raczej no w oryginale też, są, też jest to zabawne. Tylko to, że to jest jeszcze przedstawione w języku polskim, jeszcze bardziej to mnie przemawia i, i naprawdę wi wielokrotnie, nawet jak powtarzaliśmy jakieś misje, to się do siebie uśmiechałem i, i ten. Zwłaszcza jak były tam rozmowy z taką sztuczną inteligencją, to też mnie rozmawiały bardzo. I tak się zastanawiam, hmm, jak, jaki byśmy temat dalej poruszyli z tego Destiny, no bo nawiązałem do tego, że to nie jest pełnoprawna dwójka, bo tak naprawdę oprócz nowych lokalizacji, to, to jest po prostu odświeżone Destiny 1, mam wrażenie. Diagram nie ma ani jakichś nowych przeciwników. No to jest ten sam model, tak, tych wszystkich aktywności, ale... To raz, tak, tak, tak. Bardzo mi się podoba zmiana względem jedynki a propos prowadzenia fabuły, że nie wywala cię po każdej misji yy, w, na orbitę. Tylko możesz sobie eksplorować planetę, robić questy na danej planecie po kolei i powiedzmy, że dopiero na koniec planety cię dopiero wyrzuca na tę orbitę. A czy wyjątkiem są też szturmy, strajki? Tak, tak, ale ja mówię akurat o wątku fabularnym, bo bardzo mnie rozbijało to, że gram misję, jestem tak 15 minut w pierwszej części na przykład i potem bach, wywala mnie na, do ekranu startowego, bo no, skończyłeś misję, to pa. I to było takie bardzo deprymujące i psujące imersje według mnie. W ogóle, w ogóle, skoro już mówimy o wątku fabularnym, w ogóle to jest coś, co bardzo fajnie odróżnia tą, tą część od poprzedniej, że teraz jest to bardziej takie uporządkowane, nie jest takie porwane. Ja miałem wrażenie, że znaczy miałem wrażenie, tak było w rzeczywistości. Uruchamiałem mapę i po prostu wybierałem sobie, myślałem sobie, kurczę, co teraz pasuje do dodatku hasłów Wolves? na przykład. Mhm. I szukałem. I mówię, a może ta misja? I one jakoś tak się dosyć wiązały, ale luźno. Teraz, teraz też tak jest, że jak się przejdzie ten główny wątek fabularny, to ponownie można pewne elementy kampanii przejść, z tego co zauważyłem. Na przykład powtórzyć sobie ze znajomymi. Można, teraz. to są te medytacje z y, Ikorą po zakończeniu gry. Dokładnie tak, ale, ale faktycznie... Cały ten podstawowy wątek jest dosyć dużą, ciągłą częścią i ja nawet mam taki plan, że może sobie zagram jeszcze raz nawet tą, tą główną linię fabularną, że sobie te pewne rzeczy poukładać w głowie, skoro teraz są w tym naszym polskim, przystępnym języku i, i sobie jeszcze wrócę. Powiem Ci, że to jest zabawna rzecz, bo większość osób z mojego klanu już ciśnie drugą, a nawet i trzecią postać, bo za aktywności klanowe dostaje się punkty i za te punkty można podbijać, może jak to się nazywa, chorągiew klanu i wtedy też lepsze przedmioty wypadają. No to się tak chyba głównie rozbija o lepsze, lepsze przedmioty i więcej tych egzotycznych engramów. Także cisną tą i drugą, i trzecią postacią, żeby jak najwięcej punktów w tygodniu nabić, bo też jest limit na, na każdą postać, że możesz tylko 5000 tysięcy punktów wbić. Także cisną. A, to widzisz, to są, to są istotne rzeczy nawet. Ja na tyle jestem słabo zazna zaznajomiony z tą Marką, że nie wiedziałem, że tak jest. Znaczy, no mamy ten nasz klan taki początkujący, i tam faktycznie widzę, że tam wpadają punkty doświadczenia do klanu, ale nie wiedziałem, że mają wpływ na przedmioty, na lud w ogóle. Nie miałem, nie miałem świadomości. Nie wiem, czy na pierwszym poziomie, bo nie pamiętam, jak to się rozkłada na poszczególnych poziomach chorągwi. Ich jest pięć. U nas w grupie jest chyba 25 osób i wszyscy póki co grają. I pierwszy pierwszy level wbiliśmy w tydzień. Drugi poziom chorągwi, nie mogliśmy go dobić w, w ciągu tygodnia, bo też był e, nałożony limit na punkty tygodniowe, ale reset był dzisiaj i o ile dobrze wiem, to już chyba trzeci poziom chorągwi jest wbity, bo ludzie tak cisną. Także ja pozdrawiam z tego miejsca moje huncfoty, kochane, bo działają mocno. <śmiech> Żebym ja się mogła lenić, to oni nabijają punkty. Ja się czuję naprawdę winna, no bo patrzę, patrzę na chociażby Michała Grabowskiego czy Łukasza, na i oni tak cisną w to Destiny, po tyle godzin dziennie i walczą dla tego klanu, wbijają to światło i mi jest też głupio, że ja nie, nie poświęcam tej grze tyle czasu. Fajnie, odpalam ją codziennie, tam pogram godzinkę, dwie, w porywach trzy, ale mam też inne tytuły do ogrania i tak, troszkę z poczuciem winy siedzę w domu, że nie gram tyle godzin, co oni. Ja powiem Ci, że też miałem podobne poczucie winy, bo tam e, dwóch naszych kolegów też zaczęło intensywnie grać i Piotrek też okazuje się, mimo że zapowiada wielokrotnie, że nie kupi, to e, na, nie wiem, na fali podekscytowania w ogóle ogólnego, że nowa, nowe Destiny wychodzi, kupił. I, I też miałem takie, takie wrażenie, kurczę, że, że nie spędzam tyle czasu, ile powinienem, a przecież trzeba pamiętać, że to nie jest praca, no, kurka wodna. Właśnie tego, tego się obawiałem, zresztą jak kupowałem tą grę, że, że po prostu jak nie będzie się teraz spędzało y, każdej wolnej chwili, czyli nie tylko, że codziennie, ale też jakiś połaci czasu i się zarzuci wszystko inne, y, powiedzmy, oprócz obowiązków swoich, to, to nie będzie się miało żadnego postępu, ale... Ostatnio pograliśmy troszeczkę, no i jakoś to leci, no. Ja, ja nie będę traktował tej gry jako pracy, na pewno. No bo, tu się Aniu ja z Tobą zgodzę, że, że to nie jest jedyna gra, w którą chcę grać. Chcę też. Na podcast przygotować jakieś nowe gry, a nie, a nie będziemy co? Będziemy mówić o kolejnym lucie w Destiny i w kolejnych odcinkach. Na przykład, chyba tak to, chyba nie o to ale chodzi. Powiem ale... ci, że to jest straszne. Ja nie sądziłam, że w ogóle dla mnie absurdalne jest to, jak szybko ja się wkręciłam w tę grę, no bo pierwsza część mi leżała bardzo średnio, ale chyba głównie z tego powodu, że nie miałam z kim grać. I wsiadłam do tego pociągu z hype'em i kupiłam tę drugą część. Ja to samo. I teraz nabiłam, mam 265 światła w tej chwili. Jest tak, tak sobie, bo już widziałam, że niektórzy do 300 dobili, a na lewiatana jest potrzebne chyba 270 albo 280. I dobrze tam wypadają mi... Różne rękawiczki, zbroje i wtedy się zaczyna. A może taki odcień tutaj? A tu arktyczną perłę może położyć, A tu bakłażan albo arbuza? W sensie te shadery, które są tak wersje a, kolorystyczne. Tak, tak, są. Mówię, o, wypadł mi hełm z rogami, a wyglądam teraz jak koziorożec i super. I już układam kolory, żeby to wszystko grało ze sobą. I Chyba chłopaki mimo wszystko mają podobnie, że tam gdzieś kombinują, żeby ta zbroja wyglądała jakoś ładnie, żeby wszystko współgrało. Tak, jak sobie. człowiek w grze. Tak, to jest to fashion destiny. Tak? Jak, już się, jak już się osiągnie pewien level światła, to potem już się tylko zaczyna zabawa kolorami, nie? I poszukiwaniem zbroi idealnej. Ja zaczęłam grać Tytanem tylko dlatego, że gdzieś w necie wyczytałam, że. Tytan może mieć zbroję stylizowaną, no podobną do stroju Boby Feta z Gwiazdnych Wojen. I tylko, tym się tylko to mnie motywowało do wybrania klasy Tytana w pierwszym Destiny. I przeglądając gdzieś tam ekwipunek natrafiłam, że najprawdopodobniej w drugiej części też ten pseudo Boba Fett może się pojawić, więc Szukam tego, tych, tych engramów, żeby je odkodowywać i wciąż liczę na to, że wypadnie mi odpowiedni hełm i kolorki, żeby mogła to wszystko sobie ładnie skrać. W ogóle jeżeli chodzi o takie aspekty właśnie wypadania rzeczy, to ta grama to panowane po prostu, czy tam twórcy to opanowali do perfekcji. Odgłosy, jak wpadają lepsze rzeczy, na przykład jak odekodujesz dany engram, albo w ogóle jak ten engram wypada, jest ta radość, że on jest też tak intensywnie animowany, zauważyłaś pewnie. Mm -hmm, tak, tak. Że, te, te takie, że po prostu z daleka się świeci i tak lecisz. Czasami, ja czasami w ogniu walki, po prostu lecę ten te engram, żeby go szybko podnieść. Mimo że wiem, że tak naprawdę w trakcie gry tu nie ma pauzy, tak? Nie ma zapauzować, że można wejść do menu, a wtedy się ginie, tak? Ewidentnie. Mm -hmm. I, I mam tą taką obsesję zbierania tych rzeczy. Dużą, dużą. I potem na początku było, że o, ktoś wrzuciłem tam screenshot z moimi rzeczami z aplikacji Destiny i ktoś mówił, eee, same zielone, czadostwo I potem, no takie były początki, tak? Potem zaczyna być coraz więcej tych niebieskich, tych rzeczy też legendarnych i potem tych egzotycznych. I ta gra naprawdę potrafi nagradzać. I ja dlatego myślę, że dużo osób gra, bo po prostu tam ciągle coś wypada no ja dzisiaj też pierwsze co, po... co zrobiłam po powrocie z pracy no to odpaliłam Destiny poleciałam <grym> do Keda, żeby zebrać od niego y mapy skarbów bo dzisiaj był reset, reset y serwerów y i znaczy się serwerów wydarzeń i nowe pięć mapek się pojawiło no to od razu z tymi mapkami na Tytana już szukałam skarbów i Byłam cała, cała poirytowana, bo jedyne co fajnego mi wypadło to nowy emblem, a tak to jakieś same niebieskie przedmioty. Ech, byłam bardzo poirytowana, bo się namachałam, naszukałam tych skrzynek i liczyłam na, na coś ciekawego, a wypadły same No i ooo, Trzeba czekać do przyszłego tygodnia, aż się znowu skrzynki zresetują. No. Ale co masz dokładnie na myśli, bo już widzę, że jesteś bardziej zorientowana. Ja też może czegoś się dowiem. Jak powinno się w Destiny grać tak naprawdę po tym endgame'ie? Ojej, to ja nie jestem chyba najbardziej odpowiednią osobą, ale <śmiech> jestem ten, najbardziej doświadczona w Destiny 2 na tym podcaście. Boże, kto by pomyślał? <śmiech> no ja właśnie sprawdziłem, mam 26 godzin w tej chwili pita dopiero. Także jeszcze jestem na początku drogi. Wiesz co, bo na, na tym, na tałerze jest hangar i możesz w hangarze kupić sobie statki albo możesz rozmawiać z Cade'em. I Kate daje ci co tydzień na znaczy co się daje. Musisz sobie kupić te mapki za chyba 4800 glimów. Jedną mapkę. I y, co tydzień jest inna planeta, na której są skarby. W zeszłym tygodniu to był chyba Nessus, dwa tygodnie temu to była Ziemia. A w tym tygodniu y, szukamy skarbów na Tytanie. I masz te. Y, masz te mapki. I jak polecisz na daną planetę, to pokazują ci się piki. Symbole pik, pika, piku, pika. Karty pik i musisz szukać one jakby to nie możesz bezpośrednio do nich nawigować, tylko musisz iść w ich stronę i w danym miejscu, gdzie jest to zaznaczone na mapie, szukać tego. To może być pod ziemią, może być nad ziemią, może być w jakiejś jaskini i no, a stamtąd wypadają różne przedmioty, jakieś emblemy, czy emotikonki, yy, czy te emotki, yy, bronie, yy, czy jest takie standardowe rzeczy. Mhm. Ale to jest taki fan, no, bo... wiesz, że szukasz, te, szukasz tych skrzynek, nie możesz do nich nawigować tak bezpośrednio jak do wydarzeń, Także ci pokażę lokalizację, że tutaj w tym miejscu to jest. Wiesz, gdzie to jest orientacyjnie na mapie i w tym ob obrębie musisz szukać. A, czyli po prostu wymaga eksploracji takiej samodzielnej. Mhm. Tak? A, to jest... a to jest świetne w ogóle. W ogóle ja. Hmm, czyli musiałem zobaczyć, ile godzin spędziłem w pierwszym Destiny, a to nie było jakieś kosmicznej ilości, bo ja bardzo, bardzo późno w ogóle kupiłem taką wersję tam complete, bodajże z dodatkami. I do dziś dnia nie ograłem wszystkich wydarzeń, bo jakoś, kiedy ja już to kupiłem, tak naprawdę to mało kto w to grał i jeszcze liczę na to, że tam może kołoś zachęcę, żeby żeby nasze no, słuchaczy konkretnie, żeby tam jeszcze coś pograć chociaż wątpię, że będzie chciał, skoro jest dwójka, taka d dwójka, to jest, to jest taka moim zdaniem zremasterowana trochę jedynka z dodatkowymi lokacjami, tak na razie to odbieram, bo dla mnie ta gra jest niezwykle że tak powiem znajoma w ogóle nie, tam nie ma przecież zauważyłaś pewnie, nie ma nowych przeciwników typowo, no nie tak naprawdę. Nie ma nie widziałem jeszcze, żeby bosowie byli jacyś eś, nowi totalnie, tak? Mamy zna, znajome e, frakcje, z którymi przyszło nam walczyć w poprzedniej części. I one tutaj znowu są. Tylko wiadomo, że że głównym przeciwnikiem są, jak to odmienić, kabal, kabala, kabalowie? No, jak to odmienić po kabale kabalowie. I, I tak naprawdę mamy ten cały rój. Właśnie rój też przez dłuższy czas nie mogłem zrozumieć o co chodzi przez tą polską lokalizację, ale już wszystko jest jasne, bo to też jest dosyć. Yy, fajne. No, ciekawie, przetłumaczone bym powiedział. I nie ma tak naprawdę sensu stricte nowych rzeczy, ale mi się gra dużo, dużo lepiej niż w część pierwszą. Naprawdę, jakoś tak. Te, te granienie po tej mapie y, sprawia mi dużo więcej frajdy i tak jak zdarzało mi się na przykład, że te patrole takie wydawały się tanie generyczne, to jakoś w tej części y, jakoś bardziej mi bawią. Może po prostu nie, nie mam jakoś miliona godzin nagrane w poprzednią część i, i dlatego nie jestem znużony, ale jakoś teraz wydaje mi się ta część dużo ciekawsza do takiego zwykłego gracza, który nie był specjalnie wielkim fanem poprzedniej części że jakoś trudniej oznurzenie i nawet jak po raz enty tam pojawia się wydarzenie publiczne y, z, tam, z tym odwi odwiertem y, kabali, no to, to, no to, to gram po prostu, bo widzę że wpadają ludzie i jest gromada, wszyscy strzelają, jest radośnie i jest fantastycznie tak naprawdę. Za każdym razem, mimo, że wiem, że to jest coś podobnego, to jakoś dużo, dużo bardziej mnie nuży. Nie wiem, jakie ty masz wrażenia. No, ja że gdybym miała grać sama, to bym długo przy tej grze nie zabawiła. Że tutaj duża zasługa w zabawie z tej gry płynie z grania w ekipie. Przy takim wspólnym i tak. przeżywaniu i emocjonowaniu się pewnymi wydarzeniami. Ja jeszcze tego nie mam, ale no, tak jak zauważyłam, chłopaki z klanu mi się tak ekscytują, że ten lewiatan i że oni te zagadki będą rozwiązywać w rajdzie. I że dotarli tylko do drugiego etapu, i że sami do wszystkiego dochodzą i kombinują. To im sprawia tak dużo przyjemności. Widać, że no bo ta... czerpią hmm. masę, masę radości i takiego takiego dobra. Mhm. Mm no ja ma, mamy właśnie tutaj, pozdrawiamy tu kolegę Roberta naszego, który jest wielkim fanem Destiny, ja to bardzo szanuję. Nie chcę skłamać, ale chyba w pierwszej części to miał 900 godzin. Piotrek Modzelewski Także... miał około 2000 utopionych. No to dla mnie to jest, nawet nie chcę tym się liczyć ile to jest, może policzę później ile to jest dub. Dużo. <gry> Realnie rzecz biorąc. Dużo, bardzo dużo, no tak naprawdę. I... Faktycznie to przeżywanie, przeżywanie jak nowe rzeczy wypadają i radość z tego, że pokonało się jakiegoś wielkiego przeciwnika albo się zrobiło to w jakiś fajny sposób na przykład ostatnim superem, że dostał prosto w twarz ten przeciwnik i padł i to, że, że ktoś daje tam tarczę, że, bo teraz wiadomo też pojawiły się też defensywne czary w ogóle. Bo, bo w tej części z tego co ważyłem, to możemy roz, trochę rozwijać postać, że mamy podklasy jakoś to, to jest fajniejsze w tej części że, że możemy inwestować punkty umiejętności z tego co pamiętam i po prostu sobie rozwijać, tylko to się dosyć szybko rozwija i później tak naprawdę to chyba nie ma nowych zmian, nie zauważyłem żeby, żeby dało się jakoś nieskończoność, czy jakieś wielkie drzewko rozwoju, Nie, nie, to jest, jest takie bardzo uproszczone i też przyjmujesz dwa modele, też znaczy jeden z dwóch modeli albo troszeczkę defensywny albo bardziej ofensywny. <głos> tak, tak, ale, ale fajnie, że ten element jest i on też taki troszeczkę dorzucił taki element y, RPG malutki. No bo tam samego RPG typowo eee. nie ma, no bo ten poziom... Eee, nie przesadzabym to, to RPG to takie ale... za duże słowo. Takie bieda, bieda, bieda, bieda RPG. RPG. <głos> <głos> bo tak naprawdę no to dalej jest jak to niektórzy mówią po angielsku shooter-luter, czy lut luter-shooter, jakoś tak. <głos> jak Borderlands, <głos> border mniej więcej. No właściwie tak, no no, dokładnie. Tylko tylko właśnie brakuje tego takiego second wind, które było w Borderlandsach, że dało się jeszcze ostrzelać przeciwnika i ożyć. Zresztą ja podejrzewam, że dlatego właśnie lubię Destiny, chociaż wzbraniałem się przed nim i tą jedynkę kupiłem bardzo późno, co oczywiście spowodowało, że nie nie zaznałem takich momentów Destiny, jaki powinienem zaznać i teraz absolutnie świadomie wziąłem na premierę, żeby od samego początku w tym uczestniczyć, tylko trzeba zaznaczyć to, co powiedzieliśmy. W tą grę trzeba grać dużo. Jeżeli nie będzie się grało przez jakiś czas, to się wypada i zaczyna się być tyle za kolegami i potem przestaje się być atrakcyjnym graczem, bo i za słabym ciągle się pada i tak naprawdę jest się niańczonym przez powiedzmy starszych kolegów rangą. Z wyższym poziomie światła. A ja cały czas jęczę, że, o Boże, wy mnie chcecie gdzieś zabrać, przecież ja was będę spowalniać. To jest no, cicho, po prostu idź za nami i, i strzelaj do tego, co się rusza. A nam zostaw, nie wiem, łapanie ringów na Nightfallu na przykład, tak? Czy, czy jakieś inne rzeczy. Yy, które bym na pewno popsuła <głos> ale, yy, ale właśnie. mają dużo mhm. wyrozumiałości moi znajomi z którymi gram są przekochani i bardzo cierpliwi jeśli chodzi o moje granie właśnie to jest podstawa, że dobra ekipa w Destiny to jest piekielnie dużo naprawdę. zresztą zauważyłem, że w samej grze jest bardzo silny nacisk jakby zaszyty w grę żeby właśnie grać razem, żeby tworzyć klany, żeby... Zresztą już mówiliśmy o tym wszystkim, o czym ty mówiłaś bardzo szczegółowo, tak, że, że jak wszyscy w klanie aktywnie grają i są zaangażowani, wpadają i gramy razem i chodzimy na te na te, te strajki czy tam szturmy mhm. i właśnie no, jest ten taki duży cel, czyli ten pierwszy rajd i pewnie potem będą kolejne, jak podejrzewam w kolejnych dodatkach tak ja to naprawdę jest, bardzo integruje i pomaga bardzo ciekawe, że no mamy wchodzimy w trzeci tydzień Destiny, a co chwilę może nie że dostajemy co co, co chwilę coś nowego, ale e, nie dostaliśmy jakby to powiedzieć wszystkiego od razu na tacy, czyli w drugim tygodniu m, gry ruszył e, lewiatan tak, w drugim tygodniu. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Tak, tak. Stopniowo wchodzi. Ruszył lewiatan, pojawił się ksur w piątek, czyli ten sprzedawca z egzotycznymi przedmiotami. Ja kupi kupiłem u niego taką zbroję, taką, że wstydzę się w niej chodzić. Ale to jest zbroja, taka zbroja w smoki jest super. A ja, ja tam gram babą i po prostu wyglądam, jakbym na, szedł, nie wiem na co, na jakąś paradę. Już nie powiem czego. Okej. Okay. Bo, bo, chciałem koniecznie mieć lepszy ciuchań, coś mi nie wypadał ciągle, no i tak poszedłem w desperację do tego ksura. Zresztą ja nigdy go nie spotkałem w pierwszej części, taki byłem zaawansowany gracz, bo, bo wiem, że on tam się pojawiał jakoś w określony moment i to trzeba było siedzieć przy takiej strony, jakoś, no za późno wlazłem w, w Destiny, że w ogóle ja no, tego zarazem. A też teraz będzie pojawiał tylko od piątku po południa do niedzieli <śmiech> rano, więc wiesz. Ale on będzie zawsze w tym samym miejscu? Bo, e, bo, tam na jakimś drzewie. Że nie, raczej nie. Aha. Teraz trzeba się napracować, żeby do niego tam wleść. To też właśnie fajne elementy. W ogóle. Teraz też wiem, wprowadzili jest... taką grę, znaczy grę, taki moduł guided Games czyli to granie z przewodnikiem yy, dla osoby, która jest sama. No, ja też do końca nie wiem, jak ten mechanizm funkcjonuje. To jest tylko jakaś relacja z tego, co Michał z Łukaszem mi opowiadali, że to działa mniej więcej na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś takim rzeczywiście samotnym graczem i chciałbyś, przejść przez te aktywności już takie typowe dla y, teamów, to y, możesz tak jakby poprosić o, y, o to, żeby ktoś cię przyjął i cię przeprowadził przez jakiś tam tryb. Wtedy sobie możesz wybrać, czy chcesz iść na przykład z kimś, kto ma 280 światła, czy z kimś, kto ma tam 450 światła, tak, abstrahując. Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli tak wiesz, no się... że ktoś cię po prostu weźmie, przygarnie i cię przeprowadzi no bo to wiesz, jak to jest czasem, jak dołączasz do, do obcych ludzi, oni nie, niekoniecznie chcą, żebyś był w drużynie myśmy mieli taką sytuację, jak Kuba streamował Destiny w, w zeszłym zeszł poniedziałek i graliśmy w Fireteamie z Szawem w trójkę i w pewnym momencie Kuba wyrzuciło z rajdu i od razu znaczy się ze szturmu i od razu w jego miejsce wrzuciło nam jakiegoś randomowego gracza, którego nawet nie mogliśmy wy wyrzucić z drużyny. Też to, też to przerabialiśmy, bo ja miałem dokładnie tą so sytuację, że grałem pierwszego strajka w, w życiu, że tak powiem, mecz w nowej części i rozłączyło mnie. I, i tak jak dokładnie się stało, jak powiedziałaś, że po prostu dołączyło do swojego gracza, a ja już nie mogłem dołączyć, więc trzeba było właściwie... No, zacząć od nowa, no tak? Znowu no się Na szczęście byliśmy przy ostatnim bosie więc tam szybko go załatwiliśmy, wywaliliśmy tamtego z drużyny, Kuba znowu dołączył i mo mogliśmy dalej tworzyć fire team Ale no są też takie sytuacje, że ktoś bardzo by chciał przejść przez jakieś aktywności, a hmm. a nie ma grupy. A nie ma tak, grupy. Tam. I no, to jest jakiś sposób. Choć od razu mówię, nie jestem pewna, czy to faktycznie działa w ten sposób, bo relacjonuje tylko to, co przekazali mi chłopaki, więc mogę się mylić i, i nie chciałabym... No, dokładnie z tym się nie, nie spotkałem. chciałabym potem zostać zjechana, także, że o, bo powiedziałeś coś, na no czym się nie znasz. To jest to, co słyszałam i to nie <grym> musi być prawdą. <grym> <grym> nie, nie, ja, ja z tym się spotkałem całkowicie w praktyce. Dokładnie tak było, że jak mnie rozłączyło, to później gra automatycznie próbuje jakby pomóc reszcie graczy i natychmiast kogoś dołącza. Mimo Szkoda, że, że tego nie by... robi w PvP, bo mieliśmy też takie problemy, że no kogoś nam wyrzuciło i grało 3 przeciwko 4 i już się robi problem wtedy w tym trybie PvP. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to są jeszcze początki nowej części, że te rzeczy się mogą zmienić, bo to ewidentnie wygląda jeszcze na takie drobne techniczne. Bo, bo ja do tej pory mi się wydawało, że idea tego Fireteamu jest taka, że, że grasz ze znajomymi po prostu, sensu stricte ustala, że grasz i, i zapraszasz konkretnych ludzi z danego tam systemu, czy, czy z Live'a, czy z, z, z PlayStation Network. W ogóle tak jeszcze chciałem nawiązać do, do tego, co mówisz, bo trochę żałuję, że nie mam Destiny na obie konsole w tym momencie, że, że zastanawiam się nawet, czy, czy to jak to się dzieje, czy tym teraz na przykład miał Destiny 2 na PS4, jak mu kupił załóżmy, mhm. to czy przeniesie mi się postać na przykład? Zaczynam się zastanawiać. A tego ci czy, nie czy... powiem. Jak to wygląda z serwerami? No, no bo to, to jest wszystko linkowane z kątem Banji, tak naprawdę. Bo są takie słynne połączenia, Także właściwie postać jest przechowywana w chmurze Bungie. Wiesz co? A myślę, linkowane są konta... To, myślę, że będzie to do sprawdzenia jak ludzie zaczną kupować wersję na PC, bo a racja. Wiele, z, wiele z moich okay. znajomych, e, mimo że kupiło wersję na PS4, to już się szykuje na kupno wersji na PC, to na przykład Mateusz Greloch na pewno będzie działał w ten sposób, no bo 60 FPS-ów i 4K i w ogóle, a, a, graficzny i ola boga. Ale może być masakrycznie dobrze jednak. To może być. A Czy wiesz, to ma sens jakiś tam, no bo... bo... Znaczy, no dla mnie nie no... ma sensu kupowania y, miesiąc po miesiącu tej samej gry na dwie różne platformy. Mm -hmm. Dla mnie to jest bez sensu. No bo to albo wtedy są. Z... Naprawdę? Wiesz, ja mam znaczy, wiesz, jeżeli... ja mam sporo mm -hmm. gier, gdzie kiedyś kupiłam na PC, a potem sobie kupiłam wersję na konsolę. Ale to był odstęp, nie wiem, rzędu dwóch, trzech lat, a nie miesiąc po miesiącu. No jeszcze... Nie śpię na pieniądzach, tak? No, wiadomo, każdy robi ze swoją kasą to co chce, ale jaki jest sens? Wychodzi na to, że kupię na PS4 tylko po to, żeby pohajpować ze wszystkimi, żeby być na czasie, tak? A potem i tak się przesiądę mhm. na BC, a wersji na PS4 nie ruszę. Dla mnie to działa chyba no. troszeczkę w taki mhm. sposób, że ta potrzeba bycia na fali hajpu powoduje prowadzi ludzi do tego, że kupują te wersje na PS4 czy na Xboxa, potem ją rzucą w kąt albo ją sprzedadzą i będą grali na PC Master Race, tak? Znaczy, myślę, że zależy od tego, jaki, jakim to jest graczem, no nie? Czy tak naprawdę jest stricte konsolowym, czy PC-owym z dodatkiem konsoli, bo mam taki znajomy, gdzie konsole mają głównie dla tytułów, które, których nie ma na PC-cie, bo, bo takowe jeszcze występują, okazyjnie zwłaszcza na PS4, i jednak dla niej główną platformą jest PC i, i do tego dodajmy właśnie to, co powiedziałaś też 60 FPS-ów, bo przyznaję, no, że ja bym nie pogardził tymi FPS-ami, na pewno. Na pewno bym nie pogardził, gdyby był na konsolach, to bym się cieszył, bo to bardzo zmienia y, dynamikę gry. Chociaż czasami wydaje mi się, że za szybko jakoś wszystko przebiega. Tak miałem z dumą, jak w DEMKO grałem, że, że wydawało mi się, że cała gra jakby leci za szybko, ale to pewnie jest wszystko do przystosowania się, bo na pewno na konsolach... Y, no, Masz innych znajomych niż na PC, no nie? Bo te platformy nie są jakoś. W sumie zaraz, jak to jest. Aha, teraz Destiny 2 jest na platformie Blizzarda, przecież. Tak naprawdę. Tak? To w ogóle jest ciekawe. Ale to, to, to, to czego jest, jest rozgrywka cross-platformowa? Bo nie sądzę. E, nie. No. Nie, nie, nie, absolutnie. To, to tylko tyle, że po prostu to jest na Battle.net'cie. A o to chodzi. Mhm. Czyli, czyli znowu kolejny ekosystem, tak naprawdę, ze znajomymi którzy muszą być na Battlenecie, no bo no mimo, że na przykład Microsoft bardzo promuje ten cały crossplay, to Destiny w tym modelu nie jest udostępnione, tylko na oddzielnej platformie. Myślę, że tam, tam ludzie będą grali, gdzie mają znajomych, kurczę, głównie. No plus niestety te 4K i 60 FPS-ów, co jak widać, skłania na złą ścieżkę zmiany platformy w toku rozkręcanie się widzisz, gry. <głos> nie no, widzi troszkę, troszkę. Ja widzi. nic nie widzę. Ja jestem totalnie ślepa. Ja nic nie widzę. Nie, ja po prostu nie o. zwracam aż takiej uwagi, czy jest 30, czy jest 60. Dobra, ja wiadomo, że lepiej jak jest 60, ale no tyle lat grałam na, 60, na 30 i no to już mi totalnie nie robi różnicy. Ja zresztą nigdy nie byłam fanką jakichś fajerwerków graficznych i nie przywiązywałam wielkiej wagi do tego, czy moja eksplozja na ekranie jest fajniejsza niż eksplozja kogoś na Xboxie. No niech każdy sobie gra na tym, na czym chce. Nawet mm -hmm. na Switchu, no jak chce grać. No trudno, no ale chce to niech gra. No a wiele, <śmiech> razy o... <śmiech> wiele razy o tym rozmawialiśmy tak naprawdę. To chodzi o to, że grać w grę a platformę z rzeczą wtórną. Tylko teraz, nawet y, przecież Microsoft, tym swoją nową konsolą, która w listopadzie się pojawi, też strasznie, ty, strasznie nagina, y, jeżeli chodzi o ten, to 4K nieszczęsne. Strasznie mocno i ja wiem, że te wzory 4K się muszą sprzedawać, zresztą tak naprawdę niedługo nie będzie innych, I, i ten, ale oni mało mówią o nowych grach, ale głównie o technologii, więc troszeczkę to takim z, złą stronę idzie. Ja jeszcze będę w najświeższym odcinku, mam nadzieję, mówił parę słów o takim remasterze gry dosyć świeżej i tam też to 4K się przewija. Także to jest jakaś nowa mantra, po prostu kolejny kamień minowy. Ale sko skoro jesteśmy jesteśmy przy oprawie Destiny, bo tak do tego doszliśmy, no to kurczę, ta gra cieszy oko i, i mimo, że nie mam tych 4K i, i nie wiem... I, I tego mocnego peceta i tak dalej, i gram na konsoli, to ja się bawię znakomicie. I w ogóle to, co widzę, bardzo cieszy oko. I, i widzę fajną fajny, taki delikatny, delikatny upgrade do poprzedniej części. Jest bardziej kolorowo, jest dużo więcej efektów cząsteczkowych, które upiększają troszeczkę tą, tą naszą scenarię. I robi screeny jak głupi, czyli coś musi w tym być. Nie ma jak ty odbierasz. Komentarz ja może powiedzieć, bo w becie widziałem. Bo wrzuciłam, mi się wydawało, że to jest ładny widoczek, a ludzie na Twitterze zaczęli mi jęczyć i ola Boga, bo spoiler na ekranie. A to było a to, po prostu... Tak? No, to było po prostu zdjęcie Travelera po endgame'ie. Oj, ja nie wiem, czy to... Zresztą w ogóle chyba, chyba z Destiny nie czasie marci specjalne spoilery, bo tak naprawdę później się wielokrotnie te rzeczy powtarza. Więc tak naprawdę to. Dla mnie ten widok Travelera z Endgame'u to jest nic kompletnie, jeśli chodzi o spoilery związane z tym, kto zginął, kto przeżył w jakiejś tam grze. Już nie mówię o destynie, tak? Tylko o innych grach, gdzie. O jakie jest zakończenie i tak dalej. A to, że ten księżyc wygląda, jak wygląda. Pff, pff. Dla mnie to było po prostu zdjęcie ładnego, ładnego pejzażyka. Nawet wrzucając go na Twittera, niespecjalnie myślałam, że ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest spoiler. A tu się podniósł taki raban, że ludzie, opanujcie się, no są ważniejsze problemy niż widok księżyca w wpe pełni. <śmiech> no jeżeli chodzi, dobra, to, to, to jeszcze o tej, o, tej, o tej fabule możemy powiedzieć, że no ja byłem, dobrze, dobrze, znaczy dobrze mi się grało przy wszystkim tą ścieżkę fabularną, Wprawdzie praktycznie całą przyszedłem sam i... No ja nie dałam rady sama przejść całej. Ja się zatrzymam już na... końcówkę. Ja, ja już mhm. na Nesusie miałam problemy z y, przechodzeniem. Z weksami pewnie. Mhm. No, bo tak, ta, ten brak koordynacji ręka-oko niestety mocno <głos> daje o sobie znać. No ja cały czas, cały czas myślę o tym, czy bym nie chciał jeszcze raz tej fabuły sobie przejść na nowej postaci. Ale myślę, że to nie jest tego typu gra, żeby ją zaczynać kilka razy od nowa. No ja to i będę robić, powtarzać. bo jak chcę mieć trofea za przejście, no to muszę. Ale na razie nie. Na razie będę maksowała tą swoje, tego swojego Tytana, żeby chociaż. Chciałam powiedzieć, żeby chociaż dobić do Leviatana, ale ja myślę, że chłopaki mnie jeszcze długo na Lewiatana nie zabiorą. Póki sami nie ogarną i nie wypracują jakiegoś składnego modelu przejścia tego rajdu, to myślę, że nie mam co liczyć na dołączenie do Fireteamu. No właśnie, ja się sam zastanawiam, czy ten lewiatan faktycznie jest... W ogóle ten pierwszy rajd Destiny jest taką a wykonalnością. graczy. Wiesz, bo to jest też kwestia graczy. tego, że po prostu yy, yy, ten rajd został wypuszczony tydzień po... Yy, po... Wcześniej. Tydzień po rozpoczęciu Prawda? gry. Mhm. I próg wejścia od razu ustawiony na 280. Wiadomo. 260 chyba, wiesz, 260. Bo ja sprawdzałem ostatnio. Wiesz, 260. Tak. To i tak jest sporo. To, to i tak, tak trzeba te dużo, 20 parę ale godzin pograć próg wejścia mhm. był dość, dość wysoki. I nie ma co ukrywać, że podejrzewam, że było to nastawione na tych najbardziej hardkorowych graczy, którzy będą zarywać przy tej grze dnie i nocy, tylko po to, żeby jak najszybciej wbić. Ma, maksymalny y, dostępny poziom światła i ten rajd ukończyć a i tak y, mało kto ten rajd ukończył po, z, tuż po jego uruchomieniu jakiś tam team, który jest ponoć najlepszym teamem Destiny na świecie to go przeszedł, ale jeżeli ktoś go przechodzi w, w siedzibie Bungie no to nie ma innego wyjścia, musi go przejść no to była cała relacja z przechodzenia rajdu przez najlepszy team na świecie. Więc nawet nie zdziwiłabym się, jakby mieli jakieś podpowiedzi po prostu ze strony twórców, że o w tym miejscu musicie kamyczki przesunąć tak, a w tym pociągnąć tę wajchę 15 razy w prawo. No właśnie, bo, bo teraz zauważyłem, że sporo materiału się pojawia. Jest, no, cały czas ta gra żyje, to, to jest faktycznie się no trudno, żeby nie żyła dwa i pół tygodnia po premierze <śmiech> no <śmiech> ale, ale bardziej o że to, że, że jest po prostu multum materiałów, że jak się wrzuci Destiny 2 na YouTube to po prostu wyskakuje masę masę rzeczy i że całe, całe już poradniki chyba przejścia są do grajdu, ale ja też należę do tych osób, które chcą raczej odkryć to sami sam, samodzielnie bo to jest jakaś tam duże przyjemność. Zresztą, tak jak powiedziałaś, próg wejścia jest dosyć stromy, bo nie dosyć, że samu trzeba wylewadować postać i mieć ten poziom tego, tego lighta wysoki. To jeszcze wszyscy muszą mieć. Cała grupa musi być taka ograna już. To nie może być tak, że ktoś mhm. na dziesiątym poziomie przyjdzie, czy, czy ten. Świeżek! Zostaną wprowadzone dodatki. Pierwszy już niedługo. Ma być. Jeszcze w tym roku ma się pokazać pierwszy dodatek do Destiny i drugi na, na wiosnę, bodajże, czy, czy na zimę, tam gdzieś luty, chyba marzec. No to y, pewnie zostanie zwiększony ten poziom, y, maksymalny, maksymalny poziom, czyli nie 20, tylko może do 30 i w, w dalszej perspektywie do 40. I potem się okaże, że ten lewiatan to jest tak naprawdę betka przy kolejnych rajdach, które zostaną wprowadzone. Więc powiedzmy, że no tak, właśnie... za te pół mm -hmm. roku to ten lewiatan to będzie najłatwiejszym rajdem z tych wszystkich. Potem się pojawią problemy przy kolejnych. To będzie takie też stopniowe podbijanie poprzeczki. Znaczy w ogóle teraz słyszałem, że, że poziom trudności takich zwykłych misji, zwykłych działań to nie jest jakiś szczególnie wysoki. Dla mnie jest akurat, zdarza mi się tam paść, to nie jest tak, że obsłudacja jak przecinek i, i jakoś nie wiem, nie stanowi to dla mnie żadnego wyzwania, bo, bo absolutnie stanowi, chyba że, chyba, że w ferworze walki stwierdzam, że chcę zmienić broń, to mi się zdarzały takie sytuacje, to takie rzeczy się nie robi, no bo czasami zapominam, że w tej grze nie ma pauzy po prostu, że, ta, że, że to nie jest pauza, tylko wejście do punktu, czy też na mapę i tak naprawdę y ja wierzę, że ta gra będzie się coraz bardziej rozwijać i osiągnie taki sam duży sukces jak część pierwsza i strasznie się cieszę, że wsiadłem do tego hype trainu słynnego na premierę, że, że mogę to przeżywać teraz, bo takie gry chyba jednak smakują najlepiej od samego początku. Jeżeli się oczywiście lubi takie rzeczy, bo tutaj Hubert niestety tam milczy tak całkowicie smętnie, no bo, bo w końcu nie pograł, ale nawet on się troszeczkę przełamuje. Hubert, potwierdzisz chyba, że, że trochę zacząłeś myśleć o, o zakupie. No trochę. 170 zł na Allegro. Poza tym... Naprawdę tak już tanie? żywka jakaś. E czy komuś nie podeszło? Tym, nie wiem, czy na jaką platformę to kupić. No No jak ja już mówiłem, no nie? Ja wziąłem na Xbox One, bo tutaj uznawałem, że będzie lepiej o graczy. Ale... W to chyba warto mieć na obie. Z tego dochodzę, do dochodzę wniosku. Że ten tytuł warto mieć na, na, obie konsole. Żeby w pełni tam mieć za wszystkim pograć. No ale to jeszcze zobaczymy. To jest sam początek gry i, i na razie, na razie to trzeba walczyć o ten wolny czas, żeby, żeby móc tam się rozwinąć i żeby też nie, nie innych gier. Po prostu tylko dlatego, że, że się nabija wyższy poziom Lighta w Destiny, kółko. Ale jeszcze tak, nie wiem, czy już powodku kończymy, czy coś chcesz powiedzieć, bo Ani, nic nie powiedziałaś o tym, czy ta gra ci poda wizualnie. Czy to, co widzisz, dla ciebie super, dalej super się strzela, Mi się bardzo dalej podoba masz ja ze, ze względu nawet na moje wrażliwe oczy, mm. jestem zachwycona, bo ta gra mnie nie zabija. Są wybuchy, są lasery, ale nie jest to tak rażące, jak osławionym nierze. <grych> no wspominałaś o tym, tak, że tam po prostu feria barfi. Nie sprawia mi to bólu, granie w Destiny. Także... Tak, graficznie mi się podoba. Jestem... No. Mi wiele do szczęścia nie potrzeba. No nie, robiliśmy by pewnie, nie robilibyśmy pewnie ciągę zrzutów ekranu, gdyby ta gra była nieatrakcyjna wizualnie. Ja, ja znajduję ciągle jakieś widoczki, czasami wlezę na jakąś wysoką górę i i tak sobie patrzę, oczywiście to trwa 5 sekund a potem widzę, że tam, o, wydarzenie publiczne to w te pędy lecę, zwłaszcza, że to co powiedzieliśmy na samym początku prawie, że stopniowo są rzeczy uruchamiane i na początku nawet nie miało się tego dawnego sparoła, czyli tego nie wiem, skutera Wróbelka właśnie, właśnie ta nazwa jest taka dziwna, zresztą niektóre, niektóre nazwy tych pojazdów są śmieszne Szczupaki i przeciwnik nazywa się MENT. To też mnie pokonało, powiem szczerze. W ogóle jakoś tak mi się to kojarzy z łowieniem ryb. Nie wiem dlaczego. Musimy ograć że... symulator ryb na kolejne odcinki. O, koniecznie. Ja jestem strasznie ciekaw jak ten, bo, bo jest na PS4, jest bezpłatny. właśnie ściągnąłeś Fajnie, go? To ja podniosłeś. myślałam, że ty już go dawno masz. Ja ściągnęłam Do go niedawno. Dominik mi ściągnął. I... Ja, ja ściągnąłem Hubertowi okay. niechcący. chcący z uwagi na spółdzielniki. pograłam 10 minut tak. Ja też. Okej, okay. ale to na kolejny odcinek, może. O, właśnie, mamy grę na kolejny odcinek. To jest stream, stream złowienia ryb. <laughs> Najbardziej fascynująca gra ever. Kolodudy z rybami. <laughs> ale wygląda ładnie, no nie? Bardzo, to musisz ładnie. przyznać. Tak, tak. Przyznaję. To jest taka dobra gra relaks relaksacyjna, gdzie nie trzeba strzelać. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest taki relaks, jak musisz gałką kręcić w 15 stron, żeby wyłowić rybę. <laughs> Okej, okay, to już mamy na pewno zapowiedź gry na kolejny podcast. To, to będzie, to, jak to się nazywało? Fishing World? I czas nie pamiętam dokładnie nazwę. Ojej. Kurczę, uciekło mi teraz. Dobra, to na razie nazwa robocza tej gry to jest gra z rybami. Fishing, ty fishing gier, ry, ry, Planet, tak to się nazywa. Fishing Planet, ja World zrobiłem, bo, bo w ogóle jest chyba gra z y, World w nazwie z łowieniem, tylko nie, ona nie, nie, nie występuje na konsolach. No nie. Ale wiem. doskonale, że o tym wspomniałaś, bo tutaj Ment i Szczupak jak najbardziej y, naprowadziły nas na ten aspekt. Myślę, że na razie o tym Destiny zakończymy, bo temat jest całkowicie świeży, jeszcze Piotr jak w kolejnym odcinku mam nadzieję będzie bo tym razem Biedaczek właśnie nie powiedział na początku. Przepraszam, bo taki że do tego momentu dojdziesz, schorowały nam się, więc w pełni usprawiedliwiony, mam nadzieję, w pełni sił wróci i na koniec. A da, podcast ja nakładzie beton, więc, więc też nie mogła być. Dokładnie, w ogóle w ferworze tego, że prawie zapomniałem który odcinek. <głos> I, ale powiedziałem w końcu dobrze. Mm, tak. tak. To nie powiedziałem z nasz, zresztą naszych e, uczestników. Także. Na pewno do, do destyny jeszcze wrócimy, bo temat jest świeży i tak, pewnie będzie będziemy odkrywać nowe zabartość. rzeczy. Tak, będzie Ozyrys nie dług, już tuż, tuż. Także na pewno będziemy to, ale, do tematu to, ale, wracać. Ale, ale trzeba przyznać, że to, co już jest, jest... Ja się trochę obawiałem, zresztą nawet nie wiem, czy tą obawę nie dzieliłem w poprzednich podcastach, że treści będzie mało i powiem wam szczerze, w ogóle nie czuję tego. Ja nie, nie wiedziałam nie... na co się nastawiać, bo jak odpaliłam Destiny pierwsze, to ono już było po wszystkich dodatkach i ja miałam wszystko podane na tacy, więc nie specjalnie mogłam narzekać na brak aktywności. E... Dokładnie miałam to samo. I jak odpalałam dwójkę, to to ja nawet nie miałam żadnych konkretnych oczekiwań do tej gry, nie? Tak mnie ten hype porwał. Ta koszulka z Cade'em, którą dostałam razem z grą. Ta figurka Cade'a. Też to masz. Tak, ta figurka Cade'a, którą sobie kupiłam. I to... Puch! Poleciało wszystko, że na samej grze nawet nie specjalnie się skupiałam. Ja tylko wszyscy dookoła. To no, ja destiny, ja destiny, właśnie... Destiny. <głos> Dokładnie ja, ja podobnie. Zwłaszcza, że ja znowu tej koszulki od razu nie dostałem. Już zdążyłem założyć, założyć reklamację w sklepie. Jeszcze nie będę mówił nazwy, żeby już nie pogrążać. Ja pogrążę. byłam zdziwiona, bo ja sądziłam, że dostanę tylko grę. Odpalam y, paczuszkę, a tutaj koszulka. Więc byłem tak. bardzo zaskoczona. A, no to super, bo ja, tu, ja, ja ją dostałem później, ale jeszcze fantastyczna. to był sklep na U? Na E. Znowu? Tak. Czy to ty się nie nigdy zakupięś. nie nauczysz? Nie, nie nauczę się. Wstyd. Ale wiesz, to jest jeden aspekt, jeden aspekt humorystyczny jest w tej całej sprawie. Oczywiście to już był mój ostatni zakup, już tam nie planuję specjalnie, bo wystarczy tam nie mi można przygód, gier ale... kupować, to jest skandal Nie, nie, nie, nie, nie, nie ma nie ma, znaczy szkoda się denerwować. Są dużo jednak lepsze miejsca, jakiekolwiek lepsze, tak Wszystko powiem. jest lepsze ale ale... do gier niż sklep tak. na E. Tak, i najlepsze, ale zabawne jest tym wszystkim to, że polazę po tą grę odebrać. I to poprzednią pamiętam było tam, no właśnie, że koszulka jest do preorderu. A utrzymałem ten preorder, dobra. Koszulka wygląda fantastycznie, muszę ją mieć. Poza tym specjalnie mam inne koszulki growe, i to jest chyba moja taka pierwsza sensu. Ty koszulka że nie, growa. Miał, nie masz innych koszulek. Żad. <gry> I ta była twoją że to uznawną, moja Moja pierwsza koszulka, tak. Do tej pory musiałem chodzić tylko w koszulach. A teraz się moje życie zmieniło, bo mam t-shirt pierwszy. Nie no, żarty. No i ten, odbieram grę, no i jest tylko paczuszka z grą. Nie miałem tego efektu twojego, że otwieram paczuszkę, która jest duża i w niej jest coś więcej. Paczuszka była niezwykle płaska, więc podejrzewam, że w środku jest jedynie gra. I tak było w istocie. No to natychmiast pytam panią, przy odbierze, gdzie moja koszulka? Pani zrobiła wielkie oczy. Jaka koszulka? Oni nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Przyszedł jakiś koleś i chce, chce w ogóle odzież do gry, no nie? Powiedzieli, jakiś wariat. No to jeszcze tego samego dnia napisałem reklamację. <śledzwała> odezwała się po paru dniach miła pani i powiedziała, że się zajmą tematem. Pani do tej pory się nie odezwała. Super! <śledzwa> Ale koszulka jest. Po prostu przyjechała taka wymiętolona w paczce, takiej wcisnęli jakoś na siłę do skrzynki. Jest. Już teraz wiem, że akurat ten sklep wysyła po prostu rzeczy oddzielnie. Zresztą m, taką wątpliwością się podzieliłem z panią, ale w ogóle y, nie no, po prostu są lepsze miejsca do kupowania. To był mój ostatni już w tym miejscu zakup i No, ja byłem zdziwiony. Byłem bardzo zdziwiony, jak otworzyłam paczkę z Ultimy. Ech. Otwieram, ma tu koszulka. I mówię, ojej. To było pozytywne. Strasznie ja miła rzecz. Nawet nie pamiętam, czy była informacja, że będą koszulki dodawali do, do tych gier. Więc liczyłam tylko na grę. Dostałam koszulkę z Kajdem. Wielka radość zapanowała w domostwie. O, ja, ja, ja po prostu rozszarpywałem na strzępy tą paczkę. Taki byłem podekscytowany. A potem jeszcze się pojawiły te urocze figurki z Kajdem za 25 zł na muwę. To już w ogóle... Byłam... A one jeszcze są? Chyba kuczy się na pierwszą figurkę. Co, nie wiem, czy są jeszcze na mowę. Były, były na mowę i były na sklepie gry online. One miały bardzo ograniczoną dostępność, więc wątpię. Oops. mam to, Najlepsze jest to, że na y, spodzie tych y, pudełek od figurek jest napisane, że nie są na sprzedaż. No. <głos> jest tylko doklejany ten. Bo, bo te figurki to myślę, miały być do priorderów. Tak, z tego co wiem. Tak, czy, część priorderów miała mieć figurki, a część miała mieć koszulki, tak? Zrozumiałam, Dokładnie. z tego, co chłopaki mówili, ale jak zobaczyłam, że są, mówię, po, kupuję. Nie wiem po co mi one, ale biorę nie? 25 zł. A <głos> potem, a bo ja ich chciałam już wcześniej kupić tę figurkę Skydem i szukałam na eBayu, bo w Polsce nie można jej było normalnie kupić. I na eBayu, no tak jak się zaczynało, od 20 dolarów w górę. To mówię, to może bez przesady. No i, no, i jak się... Dochodzi aspekt reakcjonerski. Tak, mnie, tak, tak. Jak naprawdę. się pojawiły w Polsce do sprzedaży, to już na Allegro Janusze zaczęli za 60 złotych odsprzedawać. No, to już jest jakby klasyk polskiej rzeczywistości. Zresztą, zresztą nie tak dawno nasz gość mówił o tym, że kody, tak? na Jakieś amplematy się sprzedawały, że tak powiem, były cenne. Ach, z, z Gamescomu, tak? o tym mówił. Tak, gamescom, tak, tak, więc te emblematy. I, to, i to jeszcze było długo tak, i to było długo przed premierą jeszcze, jeszcze zdecydowanie przed premierą, więc Kuba wciąż nie rozdał coś. tych kodów na emblematy. O, to może czas się odezwać. <śmiech> <śmiech> Skoro już jesteśmy miały, wkręceni. Miały iść na konkurs także. No to trzeba poczekać na konkurs. Ja w ogóle tutaj chciałem też Kuba pozdrowić, bo, bo fajnie było nim wtedy nagrać ten materiał i mam nadzieję, że do nas zawita. A teraz zacząłem tam śledzić jego YouTube'a, zwłaszcza jestem fanem materiału mm. Także szanuję bardzo, że, że docenił tą konsolę, że fajnie o niej opowiedział. Dobrze, słuchajcie kochani, chyba po będziemy już w temacie Destiny kończyć. Liczę na to, że tak jak mówiłem wcześniej, Piotrek wróci i y, dopowie y, może mniej pozytywnie, może wyciągnie jakieś braki, o których my nie powiedzieliśmy, bo jesteśmy bardziej tacy mówiąc brzydko, podjarani. Ja się bawię znakomicie i, i tylko jedna rzecz mi trochę, jedna rzecz mi przeszkadza, że mam za mało czasu, żeby tak porządnie przysiąść i, i po prostu tej Wszyscy grze się mamy tylko i wyłącznie za mało poświęcić. czasu, ja to wiesz, ostatnio Destiny na jednym ekranie, a na drugim Luka Cage oglądałam, więc wiesz. <laughs> aż, aż, aż taki multitasking, tak, tym... <laughs> No. no to też, no ta gra, ta gra wymaga spędzenia wielu godzin to już Widzę, nawet że jak już... mojej mamie mówię, że robię jedną rzecz to pyta czy jestem czy się aby na pewno dobrze czuję bo jest przyzwyczajona do tego, że leci konsola, komputer, muzyka coś jeszcze, film i wszystko naraz nie? ja mam za mało czasu Oj. za mało czasu na wszystko więc no. maksymalizuję milion rzeczy w tym samym momencie podzielność uwagi, no, tylko... level milion ja mam tylko wrażenie, że gdybym ja praktykował takie coś, to bym niczego do końca nie zakumał. Myślę, że nie jestem w stanie tak naraz, ale może kiedyś spróbuję podzielić się moim doświadczeniem, czy coś zapamiętałem z takiej to są sesji multitaskingu. Lata praktyki. A, okej. Okay. Rozumiem, że poziom nieosiągany na zwykłego śmiertelnika obecnie. Właśnie, tak. <grym> tak jest. Teraz może Huberta zaktywizujemy, bo ten biedak w ogóle słuchał o tym Destiny i aktywacja. Tak, jest. Tak, nie wiem, czy Huberta. bardzo ciekawe. Ale nie... Nie. Nieco. Nie co? Zawiesił się. Nie, nie. Aktywacja. Nie, nie. Powtarzamy aktywację. No, nie, nie wiem, no, czy kupić to nie Jeszcze się waham i nie wiem na którą platformę. Nie wiem Boisz jak. się. Na PS... Nie, na PS Xbox. Na PS Xbox. No, tak zrobię. Tak. Nie no, bierz na Xboxa. Nie, nie bierz na Xboxa, bo ta nie ma ani. No nie wiem w sumie, nie wiem, co ja będę... więcej osób. Ale ja bym chyba na miejscu Huberta poczekała ewentualnie do pierwszego dodatku, zobaczyła, co się tam będzie działo, albo po prostu poczekać jeszcze dwa miesiące może, jak się będzie yy, rozwijała społeczność. Znaczy, się społeczność się zawsze dobrze rozwija w Destiny, ale... Mm ta cała otoczka. No, no właśnie, czy jak wejdę za dwa miesiące, to nie będę tym gorszym graczem, którego trzeba trzymać za rączkę. To, to jest problem. Nie, wydaje mi się, że nie. Bo... bo hmm. To jest też kwestia tego, na jakich ludzi trafisz. No ja jestem totalnym lamusem i mimo, że mam 265 światła, to nadal jestem lamą i będę tą lamą zawsze, bo nie potrafię strzelać. Ale... To chłopaki się mną opiekują i mówią spokojnie, powoli, w swoim tempie, na chillu. Że tak naprawdę Destiny tylko wymaga tego, żeby ludzie się spotykali często w grze i grali razem. I dobrej woli właśnie resztę ekipy. Jak to się dzieje, to, to wydaje mi się, że każdy może szybko nadgonić, zwłaszcza, że na początku te poziomy lecą jak głupie. Błyskawicznie się nabija poziomy, tak naprawdę. Oczywiście trzeba fabułę skończyć, bo tam chyba nas nie, nie chcę skłamać, ale chyba wiesz, czy się nie pojawia na mapie, dopóki się nie zrobi fabuły, nie zakończy. Chyba tak jest, bo to ma zachęcić. Fabuła jest fajna, więc warto ją przejść tak naprawdę. Tak, on maks na 10 godzin. Dokładnie. Tak jak, no, właśnie fabuła Uncharted. Tyle to trwa mniej więcej. Więc to nie jest jakaś tam bariera wielka. Ja tu deklaruję, że ci chętnie puszczę Destiny, nawet teraz... Może nawet jutro. Zobaczymy. Zobaczę, czy, czy w planach trochę pograć i sobie sam, sam się przekonasz bez ponoszenia kosztów, czy to jest gra dla ciebie i jak się wspólnie mm -hmm. pyka. Ja zawsze z tobą chętnie pobiegam w tej grze, tylko paradoks jest taki, że jak no pożyczę to nie będę mógł z tobą zagrać. <laughs> Więc co go Bez sensu. Ale, ale chętnie ci pożyczę, żebyś się przekonał, bo bo wydaje mi się, że warto tej grze dać szansę, chociaż trzeba się nastawić na to, że wymaga częstego grania. Mm że to nie jest taki tytuł na dwa wieczory, czy pięć wieczorów, tylko na pięćdziesiąt setki wieczorów, ale właśnie ale idzie Hubert zima, ciśnie, znaczy idzie jesień. Hubert ciśnie Overwatcha, to i w Destiny powinien to on wie, znaleźć... Jak to jest. No, dokładnie, tak. tutaj wyciągnęliśmy Overwatcha Huberta. Już mniej. Tak potwierdził smętnie. Już mniej. A, bo Persu gra Także. w Destiny teraz, to nie ma czasu na Overwatcha. Well, może tak być. Welp. Dobrze, Hubert, skoro już tam mówisz o Welpach, to może zaktywizujemy Cię całkowicie i wyciągnij jakąś grę, żebyśmy ciągle tutaj e, z Anią nie, nie zagadywali tak. Ciebie. Tak. Raczet i Clank. Animacja. Gra, która jest na Playstation już od dwóch generacji chyba. To jest, moje, to jest mój pierwszy, moja pierwsza styczność z tą grą. Nie wiem, ktoś grał w Ratchet'a wcześniej? A nie chyba. Ja grałam w Ratchet'a na Playstation 2 w remastery na PlayStation 3 i w tę nową część grałam troszkę. Ojej, to jesteś bardzo doświadczona. Nie. Powiedz. Ja wcześniej nie grałem, bo po prostu nie miałem PlayStation 3, a na PlayStation 2 jakoś mnie to minęło i jestem mega zajarany tą grą, bo jest świetna to jest gra oparta na filmie tak naprawdę yy, historia jest luźno yy, luźno oparta na pierwszej części, yy, w sensie nie historia tylko w sumie cała gra jest luźno oparta na pierwszej części z tego co kojarzę taka yy, Ania? no to jest remake remake właściwie i yy, historia jest też związana z filmem i oparta na pierwszej części. Coś takiego. Niestety nie, nie za bardzo oglądałem film i nie grałem w pierwszą część, więc nie mogę tego potwierdzić, ale tak wyczytałem z internetu. Yy, mechanika jest bardzo podobna do Sunseta, Overdrive, co mnie bardzo ucieszyło, bo ja uwielbiam Sunseta gra opiera się całkowicie na ruchu, na ruchu postaci. Nie można się zatrzymywać, bo od razu się ginie. E, zabija się przeciwników z absurdalnych, absolutnie poworąbanych broni. Jak na przykład e, broń, która zamienia przeciwników w owce. To jest, no, to jest mój, mój numer jeden. E, jest broń, która zamienia przeciwników, przenosi przeciwników w 30 lat wcześniej, kiedy rozdzielczość była niższa i na chwilę stają się takimi rozmazanymi pikselami. To jest też świetne. Jest na przykład kula dyskotekowa, która sprawia, że przeciwnicy zaczynają tańczyć. To jest... Tutaj w ogóle wychodzi, jak ta gra jest bardzo dopracowana, bo każdy przeciwnik ma różne animacje tańczenia. I ma bardzo różnicowane misje. W sensie nie tylko zabija się, nie tylko chodzi się i strzela. Można niektóre misje wymagają na przykład zagadek logicznych, niektóre wymagają ślizgania się po poręczach, tak jak w sumie identycznie jak w Sunsecie. Niektóre, czasami trzeba latać statkiem kosmicznym, tak jak w Frontie chyba, i zabijać inne statki, tak jak na przykład w Star Warsach. Bardzo ciekawy system poruszania się po misjach jest, bo odblokowujemy następne planety, na których mamy parę misji, które odblokowują następną planetę. Czyli mamy, jesteśmy na pierwszej planecie, robimy jakieś misje, jest misja poboczna, nie musimy jej robić i pomiędzy tymi planetami, które się odblokowują, możemy się swobodnie poruszać. Bo na każdej planecie są różne znajdźki poukrywane, są różne znajdki poukrywane, można na przykład zrobić misje poboczne, można zrobić achievementy. Niestety gra jest dość krótka. Przejście zajmuje około 6-7 godzin, ale to są bardzo intensywne godziny. I oferuje oczywiście nową grę plus, którą jeżeli chcemy zrobić wszystkie achievementy trzeba uruchomić i trzeba zagrać w tą grę jeszcze raz, jeżeli chcemy mieć wszystkie achievementy, co bardzo polecam, bo naprawdę gra jest tak przyjemna, że na, że na pewno ją przejdę drugi raz. E... Fabuła. Fabularnie jest dosyć dobrze. E... Jest... Humor jest taki jak z kreskówek Disneya. E... Może z tych kreskówek w sensie z tych animacji Disneyowych różnych. Tak samo z dubbingiem. Dubbing też jest z animacji. Dokładnie chyba do jednego ci sami aktorzy są, co dubbingowali animacje, raczej ten klank. Dużo absurdalnych żartów oczywiście. czasem jest samoświadomych. No i grafika. Grafika jest cudowna. To jest jedna z najlepiej wyglądających graficznie gier, jakie widziałem na PS4. Obok, mogę ją postawić w sumie obok Horizona, bo jest absolutnie cudowna. Jest już naprawdę zaciera się granica między animacją a tym, co się widzi na ekranie, gdy, W sensie między animacją, filmem animowanym, a, a grą. Różnica jest żadna. Szczególnie w kastenkach, kto widać. A, a kacenki są na, na silniku e, Gry Tak, robione? wszystkie kactenki są na silniku Gry. No ja byłam Ante, bardzo ja zaskoczona, właśnie. jak odpaliłam tego nowego raczata po raz pierwszy, i tak szczęka mi opadł, i mówię: Boże, jakie to jest śliczne, takie gładziutkie. Te uszy, Raczeta, takie miękkie. Aż się chce go po prostu poprzytulać, Ten taki ląbak się kochany po prostu do piersi i, i tulić, i tulić, i tulić. Ta miękkość się aż wylewa z ekranu. Naprawdę. To, to jest tak cudownie zanimowana gra. Graficznie, graficznie naprawdę miodzie. Graficznie jest przepiękna. I te różne ja refleksze chcia... świetlne. Chcia... Chciałabym powiedzieć, yy, znaczy się zapytać, jak yy, oceniasz poziom trudności e, Grałem na normalnym i było dosyć ok, e, W sensie, ja byłem przyzwyczajony już do rozgrywki z Sunseta Overdrive i mhm. szybko się wdrożyłem w tą rozgrywkę, bo no trzeba skakać, cały czas trzeba skakać, bo jak się nie skacze, to jest ciężko. Ja pamiętam, jak mnie oryginał frustrował i denerwował, tam chyba, o ile dobrze pamiętam, nie było możliwości wyboru poziomu trudności. I wielokrotnie powtarzałam ten etap z korytarzem, który był zalewany wodą. On jest Oj, tak tam na początku. Tak. Y ja też się z nim męczyłem. Dosyć. I dużo. Bardzo cze I bardzo dużo czasu zmarnowałam na pierwszym wyścigu deskolotek, bo. Tam nie było absolutnie żadnego marginesu na, na yy, błąd, żadnego miejsca na błąd. Trzeba było wszystko dokładnie tak wycyrklować, bo sekunda jakiegoś zawahania to już było drugie czy trzecie miejsce w wyścigu i pamiętam, że ten oryginał bardzo mnie denerwował i nie mówię, że rzucałam padem, ale doprowadzał mnie do wściekłości. Natomiast jak usiadłam do remake'u, mówię, że ten wyścig dyskolotek poszedł przy pierwszym po prostu podejściu. Tak, to, to ułatwili zdecydowanie, bo wyścig dyskolotek e... przeszedłem prawie cały i nie było problemu na złoto. Tak samo ta sekwencja z kanałami też poszła za pierwszym razem bez jakichś większych problemów i... Nie pamiętam innych jakichś takich kłopotliwych sekwencji, ale bardzo czuć, że w tym remake'u obniżyli poziom trudności, że hmm. może hmm. troszeczkę przystosowali go do potrzeb czy umiejętności młodszego gracza. No tak, no, on jest sprzedawany z animacją, to winać. Bo ja oryginał wspominam, może nieźle, bo ja się bardzo dobrze bawiłam przy tej grze, Mimo, że ostatniego bossa musiałam zabić zgliczowaną bronią, bo było mi bardzo ciężko. Z tego co wiem, to w remakeu nie można zrobić tego glicza. A szkoda, bo rajno to jest bardzo dobra broń. Cudowna, najlepsza broń w grze. Eee, także no, w remakeu nie można gliczować, ale wiesz, ten poziom trudności jest tak drastycznie obniżony, że. O wiele przyjemniej mi się gra w tę grę niż te 5 czy 6 lat temu, jak cisnęłam na PlayStation 2 w te tytuły. No. Jaka cisza, cisza zapadła. Ja w ogóle na Allegro szukam. Racze to? Raczej to jest Pani bo... już. Bo on w ogóle na premiery kosztował 10 tak, tak. zł. Mówicie o tym poziomie trudności? i ten, i jest w psiałkcji P4 dla dzieci <grymne> <grymne> <grymne> Nie, tak, także to najwyraźniej około 76 zł 80 zł, więc to jest fajna to jest cena. gra, która zadowoli Też... dorosłych i dzieciaki tutaj no bo w ogóle te, bo tego typu gry, to one tak sięgają bardzo, bardzo w przeszłość, tak? Chodzi o gameplay podejrzewam, mm. że, że one tak się super kojarzą z przeszłością, z tymi trudnymi Mniej grami. Więcej, chociaż tutaj e... też jest sporo nowych mechanik. No, no mówię, to jest Sunset. To jest, to jest Sunset w świecie retro, raczej tej i, i to widać. Właśnie ta już wspomniałeś, no to, że tak, są to nie skoczyła. tak, tylko i Klank, bo to są mechaniki, które były również w oryginale, więc to sobie no można by tak. powiedzieć, że to Sunset czerpał z Ratchet'a, a, a nie odwrotnie. Okej, okay, mo można tak powiedzieć. No, <laughs> rzeczywiście. Sumie racja. No bo raczej, no bo to jest remake i te, czyli zganie się po poręczach, te wszystkie skoki i tak dalej, to wszystko... No, ewidentnie. To wszystko było w oryginale. Mhm, w oryginale, a oryginale były porąbane chyba... bronie? Były porąbane bronie. Okej. Okay. Aha, przecież no co, coś te, coś ten nie, sunset może nie jest oryginalną Do tego stopnia, bo na pewno są wprowadzone nowe bronie, ja też tej części tego remake'u nie ograłam jakoś tak bardzo super, ale no, były te bronie dość specyficzne też w, w oryginale. Aczkolwiek jeżeli mówimy już o samej mechanice poruszania, no to ja bym nie mówiła, że to jest, o bo to jest nowy sunset. Nie, to sunset musiał czerpać pewne elementy z tamtego racheta. <śmiech> A to Aniu wynika z tego, że my jesteśmy naznaczoni, naznaczoni, naznaczeni Xbox'em, jednak. Naznaczeni i nas... starością, ja, ja, jestem naznaczona starością i po prostu pamiętam pewne ja tak rzeczy, których Hubert nie może pamiętać, bo pewnie nie wiem, czy grałeś kiedykolwiek na PlayStation 2. E, grałem, miałem nawet. Mianie, nie grał. grał. E, Tylko pewnie już pod koniec, jak już było o ta Ja nigdy nie, Nawet w sumie nigdy nie słyszałem pewnie o raczecie, jak miałem PlayStation 2. Niestety nie, nie wiem dlaczego. były jakoś trzy, tam, części, jakoś były mnie tam trzy części na PlayStation 2 i chyba trzy albo cztery na PlayStation 3 <coughs> y, mm -hmm. plus wersja HD z PlayStation 2. E, Nawite, na pewno tak są raczety I będę chciał kiedyś od ciebie Dominiku pożyczyć. Jasne, oczywiście, że tak, nie widzę problemu. Wiem, nawet były na promocjach. Ja należy do tych ludzi ja się boją z promocjami. Na, jak y, zaopatrzyłam się w PlayStation 3, to chyba za 30 zł była trylogia Ratcheta. Kolejne 30 zł wydałem na trylogię Jacka i Daxtera, które też w sumie polecam, bo to też bardzo dobre platformówki są. Także dość tanim sumptem zaopatrzyłam się w 6 bardzo dobrych gier. Takich przyjemnych. A i jeszcze Sly Cooper. To była kolejna trylogia, którą też za jakieś 30 zł dorwałem. Także bogactwo, radość w ogóle platformówki. Tylko grać, no nie tak naprawdę. No ja jestem zainteresowany, zresztą już e, słyszałem kiedyś innych podcastach o tej grze i też już tak wielokrotnie e, wielokrotnie do nich chciałem podejść, ale trochę chcę najpierw zbić e, tą kubkę wstydu słynną. Odrobinka, chociaż Destiny nie pomaga absolutnie w tym procederze, ale jestem zainteresowany. Fajnie, fajnie w ogóle, że poziom trudności jest mniej frustrujący niż w nowym Jest crashom, bardzo przystępny bo... i jest bardzo satysfakcjonujący. Zainteresowaliście mnie, bo chcę koniecznie zobaczyć tą piękną grafikę teraz przez was. Jak chcesz, mogę ci udostępnić konto Roberta. A właśnie, bo zapomniałem powiedzieć dziękuję sponsorowi <grym> za grę. No, dużo Tak, nam, dużo nam Robert, Robert, dziękuję, mogę. kolejna gra skończona. <grym> czyli, czyli jakby e, sprawiasz się, Hubert, po prostu robisz tak. to, przechodzisz grę no to też jest istotne w ogóle kiedyś o tym gadaliśmy ja o tym gadałem, że cudownie skończyć grę tak naprawdę ona była bardzo krótka I, zobaczyć i, i w sumie tak zagrałem w nią, bo nie wiem w ogóle dlaczego i, i, i, za, zacząłem tą grę po prostu jakoś tak zacząłem i się bardzo mnie bardzo wciągnęła za jednym posiedzeniem praktycznie jedna czwarta gry poszła no ja, jestem, ja też jestem bardzo zaciekawiony i, I na pewno zainteresuje się, zwłaszcza, że teraz cena jest niska i na pewno dorzucę do mojej listy rzeczy do zobaczenia, zwłaszcza, że to jest ekskluzyw kolejny, a nie da się ukryć, że P4 kupiłem pod kątem ekskluzywnych tytułów, także idealnie pasuje. A ty Sunseta przyszedłeś S do mnie? No właśnie nie, i właśnie znaczy nie dokończyłem, Tam jakiś, jestem bardzo zaawansowany. Coś mi odciągnęło, no, niestety. Znaczy, coś mi odciągnęło, inne gry mi odciągnęły, jak zawsze, Wiesz, zawsze takie dodatki jest. nawet. Są dwa naprawdę fajne dodatki do Senseta. takie duże, duże. No cóż, muszę znaleźć dodatkowy czas. Dokonam jakiejś kompresji czasoprzestrzeni i dokończę. Na pewno na pewno będę kończył, bo, bo strasznie mi się podobał Sunset, ale ewidentnie jak tak słucham o tych mechanikach z Ratcheta i Kanka, to tak naprawdę widzę Sunseta oczami eee, wyobraźni, Tak, więc... tak, bo to, to jedno studio robiło, nie tak wiem, ewidentnie. A, no, no to już w insomnie. ogóle, no to... A no tak, jajku, jak ja mogłem no. o tym zapomnieć? Przecież. nie dziwnego, że to jest wszystko takie zbliżone. A to jest genialne studio i trzymam kciuki za ich kolejne produkcje, jak najbardziej. Słuchajcie, czy, czy coś chcesz jeszcze Hubert rzucić o tym raczejcie, hmm, Chyba nie. Czy... Chyba, chyba powiedziałem wszystko. No, bardzo Mniecie polecam. Tak się zastanawiam właśnie, czy, czy poruszać temat ReCore, no bo nie, no planowałem to tak, tak zrobię i nawet dzięki temu, że troszeczkę później nagrywamy, udało mi się zakończyć te dodatkowe, znaczy przynajmniej większość dodatkowych aktywności, które pojawiły się w aktualizacji, bo już wiele razy mówiłem, że Record to jest ta gra, która po prostu dla mnie naprawdę dużo znaczy i ja w niej już spędziłem zdaje się 90 parę godzin. Co, co jest dosyć no. szykujące, bo, bo jak sobie zobaczyłem licznik, to byłem zdziwiony, ale jakoś tak mam do niej jakąś wielką, wielką słabość, bo to strzelanie i, i jakby mechaniki, które tam są zainteresowane, jakoś idealnie im pasują. I, I fantastycznie mi się wraca do tego 4 Na teraz była doskonała okazja, bo pojawiła się tak zwana edycja definitywna przy okazji zapowiedzi, yy, znaczy przy okazji Gamescomu właściwie zostało to zapowiedziane, jeżeli nie skłamałem. Zdaje się, że nie. I pojawiła się wersja taka, że yy, znaczy ona, ta, ta wersja generalnie jest głównie z myślą o nowej konsoli Microsoftu, które niebawem się pojawi o Xboxie One X. Ale świetne jest to, że również e, dostali tą grę, e, czy znaczy dostali tą aktualizację również gracze. Isaac się pojawił. Izak. Cześć, zaburzył mi flowa. Mówią kochany grze, kurczę. i Korno, ale zaburzył. Okej, okay, ale znowu spędziłem wiele godzin i w tym momencie mm, no. Chyba, chyba byle jeszcze raz tą grę przechodził, jeżeli kupi Xbox One X i to jest w ogóle chore. Chyba będę ją masterował Ale, jeszcze na nowej konsoli, czekaj. także jeszcze ona wróci na podcaście Myślisz, po raz że na Full HD A... będzie ulepszona grafika? I jest ulepszona, ja już o tym będę tak? mówił. Właśnie, ale od, od początku, od początku jest tak. Gra ewidentnie została, została zremasterowana, ale się wstrzeliła, kot na likora. Akurat gra, gra została zremasterowana głównie pod nową konsolę, bo właśnie pojawia się tam to y, słynne 4K, ponąć, ponąć, bo jeszcze nie widziałem, więc na razie wierzę na słowo. Troszeczkę poprawiona grafika i dodane nowe mechaniki. Nie wiem jak z, y, z FPS-ami, czy będzie lepiej, ale już ta wersja, która obecnie. Wpadła jako bezpłatna aktualizacja e, również mi i to jest fantastyczne, że w momencie premiery tam to było w końcu sierpnia e, wpadło. To jest ładniej, jest ładniej i doszło sporo rzeczy. A jeżeli chodzi o mm, nowe rzeczy, to przede wszystkim e, jest taka e, całkowicie nowa lokalizacja, nazywa się Starving Area. Gdzie mamy zupełnie nowe miejsce, jest tak mrocznie i mamy znacznie mocniejszych, mocniejszych przeciwników, dodatkowe dungeony do przejścia, bo w tej grze bardzo silnie stają dungeony. I no ostro, ostro przysiadłem do, do tego tytułu ponownie, i wydaje mi się, że ostatnio spędziłem kolejne 20 godzin. Także coś, coś jest magicznego w tym tytule, które no chyba, chyba to będzie pierwsza gra. Taka deklaracja moja, którą chyba scalakuję. Chyba, chyba to będzie ten tytuł, który chyba, chyba lat w tym przy tym tutaj zrozumiałem, co to znaczy, tak, wykończyć czy zakończyć grę w 100%. Nie wiem, czy będę w stanie, nie wiem, czy starczy mi energii. Być może przyszła upgrady konsol to ułatwią, bo teraz koniecznie chcę zobaczyć, jak ona się prezentuje w 4K. I, i wiem, że poziom trudności, znaczy wiem, że no tak jest, poziom trudności jest tak wyżyłowany, że na pewno teraz nie dam rady tego wszystkiego pokończyć i taki mam plan, że skoro e, zakończyłem główne aktywności e, z, dodat z tych dodatkowych treści, to z przyjemnością będę sobie jeszcze masterował na spokojnie już w swoim tempie, gdzieś tam e, w... w, w no, no, jak jak czas pozwoli. Ale jeżeli chodzi o nowe rzeczy, przede wszystkim tak jak powiedziałem, jest ta nowa, całkowicie nowa lokalizacja, gdzie... E, Troszeczkę jest rozwinięty aspekt fabularny, bo w, nie wchodząc jakoś bardzo w szczegóły, tak naprawdę w tej grze mamy głównie, znaczy sterujemy głównie jedną postacią i bardzo mało jest postaci niezależnych. To jest związane z kwestiami fabularnymi. I tak naprawdę w tym dodatku pojawiają się pewne rzeczy związane z fabułą. Pojawia się kwestia tak zwanego Obsidian Cult, czyli Dodatkowa rzecz, która w podstawowej wersji gry nie była wyjaśniona po prostu. I to jest fajne, że, że to nie jest tylko taki remaster, który dosyć szybko swoją drogą wyszedł e, dla samych e, firewalków graficznych, poprawienia czy też poprawienia błędów, ale faktycznie jest sporo nowej treści, a najważniejsze jest to, że wreszcie, zdaje się, gra jest skończona. Także to jest dosyć zabawne, że mówimy o grze, która dawno wyszła i teraz dopiero została skończona, ale tak naprawdę teraz mam wrażenie, że twórcy potrzebowali ten dodatkowy czas, żeby ją dokończyć. Czyli poprawili wszystkie znajdźki, poprawili mapę, wrócił, czy też pojawił się wreszcie robot, którego nie było, który był zawsze, znaczy jeden z naszych pupilów oczywiście, który był zawsze na okładkach, taki nagłośnienc, tak jakby nazywa się tank w ogóle ten, ten robot w związku z tym robotem pojawiła się no, zupełnie nowa mechanika poruszania się możemy na nim jeździć, co spowodowało, że mamy w tej chwili takie etapy, gdzie możemy na nim jeździć na czas i zdobywać no, rozwiązywać tą część dodatkową fabuły, co też jest absolutnie nową rzeczą doszły dodatkowe mechaniki strzelania, że teraz mamy, rodzaj, mamy trzy tryby aż strzelania w danym kolorze, czyli naprawdę naprawdę twórcy się postarali, dorzucili sporo fajnych, nowych treści Naprawdę. Ja jestem tak już zmotywowany, że teraz no, udało mi się tam dozbierać te znajdźki, które otwierają najbardziej tam, znaczy najbardziej wymagające pod względem ilości ten dungeon, bo zebrałem 80 parę tych nieszczęsnych rdzeni, pryzmatycznych, coś pod tytułem odcinka i wlazłem do tych, do tej lokacji, gdzie tak bardzo chciałem, także no świetna robota, świetna robota w ogóle armature tego studia, które to zrobiło i nie wiem, czy ta deklaracja jest... Czy ona znajdzie pokrycie w rzeczywistości, ale... ale, mm, No... Chyba kupię dla tej gry Xbox One X. To jest chora deklaracja. <gry> jestem tak... Ja jestem tak ześwirowany na punkcie tego tytułu i ja go będę chciał zobaczyć jeszcze raz. Oczywiście za czas jakiś, no nie? Bo ja wątpię, że, że zainwestuję w nową konsolę na premierę. Chociaż... Wszystko jest możliwe w tym szalnym świecie, ale tak się znakomicie odnajduje w tej grze i, i nawet mój kolega z pracy, który niespecjalnie lubi takie tytuły i się irytuje, bo tam jest dużo tych elementów platformowych, trudnych. Mówię wam, ja też klołem znowu przy tym tytule. Znowu miałem ochotę zmiażyć padał rękami z ja po prostu. nie wiem, to jest bo gra są dla mnie, tak... jak tak słucham. <gry> znaczy, tą grę można przejść tylko na fabułę, ale... Na pewno nie mogę polecić jej oso osobie, która nie jest cierpliwa, bo ona wymaga po prostu niesamowitych płaci cierpliwości, ale to jest fenomenalny tytuł, żeby go masterować, hmm. żeby wyżyłować, bo nie wiem, czy pamiętasz, Hubert, ja, ja Maja, nie, nie pamiętam, czy wtedy była na tym nie była, bo to był z gościem odcinek innym i pamiętam, że trudno było mi o tym mówić, bo gościowi się nie podobała ta gra, tak dobrze pamiętam. To, to tutaj są etapy na czas że na przykład nie dosyć, żeby... że jest ekstremalnie trudno i naprawdę ciężko jest... że naprawdę ciężko jest w ogóle przejść cokolwiek, to jeszcze dodatkowo jest upływający czas i nie wiem, czy będę w stanie to w ogóle zrobić kiedykolwiek, ale postanowiłem, że to będzie gra, którą spróbuję zmasterować. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Mm, no, Myślę, że to tylko Azjaci Pewnie takie rzeczy. Trafią. znajdziesz dużo pomocy. Różne filmiki, guidey i tak dalej. Tak, tutaj Hubert... Mhm. Nie wiem, czy tam Ania tam jeszcze jest, bo nic się mówi. Bo ja nie znam tej gry, więc... ja Chociaż to z... to nie krytykujesz tyle dobrego, no. To, o, dzięki, oh. nie? Dzięki. To wychodzi na to, że jak ja już się odzywam, to żeby po, polecieć falą hejtu. Dziękuję. Nie, nie, nie, nie, absolutnie. Nie, bo naprawdę miałem ciężkie zadanie, bo y, nie, nie było jakiejś tej... Nie było zainteresowania żadnego. Ja jedyne, co gościa. pamiętam, to... Y... Że Kłas robił recenzję tej gry, chyba nawet z piosenką śpiewał o Rikorze. Chyba, nie no, jestem no, pewna. Robił, robił I, i zwrócił uwagę właśnie, że nie było roboty. Ja w ogóle ciekaw z tym, czy on zrobi aktualizację, się ja do niego, czy on planuje, bo lubię jego materiały. Ale to jest gra, która została, która jest zrobiona, jak dobrze mówię, na przez Azjatów. I oni naprawdę mają wyżułowany poziom trudności i w tej grze to jest. Ale jakoś, Kurczę, pociąga mnie to, pociąga mnie ten poziom trudności, bo setting gry, cała otoczka i, i to strzelanie i te, te modyfikacje tych robotów, które też teraz w nowej wersji może w Bloodborne są poprawione. Może w końcu, jak cię pociąga tak, poziom właśnie. trudności. No właśnie Bloodborne y, mam, <grych> na, Tutaj, liście. mam na liście, mam wszystko na liście. że część ekipy jest z Metroid Prime'a. Trigger. Tak, właśnie ja próbowałem grać na GameCube, właśnie pozdrawiam jak ponownie, bo jak dobrze podpowiada. Ja na pewno będę próbował tą grę zmasterować. Nie wiem, czy nie stracę padów na tym, czy telewizora, nie wiem, czy na tym stracę, ale to jest pierwsza gra, która mnie zaciekawia, która zaciekawiła mnie na tyle w kwestii remastera, że chciałbym mieć nową konsolę do niej. Ja wiem, że to jest chore. Ale to wiesz, to tylko graficznie. te ja ale... pewne elementy. Tak, ale już teraz, już teraz jest dużo fajniej. Już teraz tekstury są dużo ostrzejsze. Poza tym nie powiedziałem jeszcze o takiej jednej fajnej rzeczy, która zdaje się, że nie było tego w części, znaczy poprzedniej wersji tej podstawowej, że jest taka lokacja, która nazywa się Shifting Sense, czyli ruchome piaski. No i się okazało, że w tej części chyba właśnie twórcy zaimplementowali wreszcie jakby mechanizmy pogodowe, które były jakby od początku planowane czyli w, po aktualizacji ta lokacja się ciągle zmienia i to jest fantastyczne chodzi o to, że mm, co jakiś czas zmienia się pogoda właśnie w taką burzę piaskową jesteśmy oczywiście wcześniej ostrzegani i naprawdę pogarsza się widoczność, naprawdę jest dużo trudniej i w ogóle w tej części też przeciwnicy są podbici poziomem i, i naprawdę zdaje, zdarza mi się zginąć, mimo że mam totalnie wylevelowaną postać i wszystko prawie pomaksowane to, to i tak jest trudno i to się działa w ten sposób, że jak, do, znaczy dopóki przebywamy w danej lokacji, to ta burza piaskowa trwa. Musimy z niej wyjść i wejść. Bo tak jak mówiłem kiedyś, tutaj mapa jest podzielona na takie na takie po prostu huby. To nie jest jeden duży świat, tylko takie jakby duże lokacje które połączone są przejściami. Można też między nimi korzystać z mechaniki fast travel i szybko się przenosić. I teraz jest to tak fantastyczne, że... Wracamy i okazuje się, że plansza wygląda totalnie inaczej. To jest absolutnie świetne, bo się okazuje na przykład, że dana znajdźka jest w ogóle w takim miejscu, gdzie w życiu byśmy się nie spodziewali, bo ona była głęboko pod piaskiem. I to tylko dowodzi, że teraz dopiero rekord jest grą kompletną. Dopiero teraz twórcy ją skończyli. Nie wiem, czy to jest powód do chwały, bo minęło mnóstwo czasu i ja kupowałem tą grę, wydawało się produkt kompletny, a dopiero teraz ona jest fantastyczna jeszcze bardziej. I no, samo to, że myślę o nowej konsoli, to już spowodowało, to już o mówi, tak? Już rzeczy o tym, że zrobili świetną robotę. Nie wiem, czy starczy mi życia na zmasterowanie jej, ale będę próbował, bo chcę mieć chociaż jednego celaka wreszcie w mojej historii growej, bo zawsze jakoś tak się kończyło, że, że zostawało mi tam parę. Myślę, że spokojnie przekroczę 100 godzin, a myślę, że nawet więcej, bo. Niektóre te poziomy wymagają takiej małpiej zręczności, że na razie nie widzę szans bez długiego treningu, żeby je pomasterować, bo nawet kiedy sama lokacja nie jest trudna, to jeszcze ten czas, bo kończąc już myśl, żeby zmasterować daną lokację, trzeba spełnić pełne kryteria, trzeba tam znaleźć odpowiednie przełączniki, e trzeba wyrobić się w czasie i w ogóle dotrzeć do końca. Więc naprawdę, zmasterowanie każdego poziomu to jest wyzwanie, i naprawdę, wierzcie mi, jest trudno. Momentami, yy, no nie nie, nic w jakie jak ja w to gram. Po prostu tak się wkurzam, że to jest po prostu coś niesamowitego. Ale i tak brawo dla twórców, że skończyli, że są wszystkie roboty, że jest nowa lokacja, gdzie się zmienia. nowa, Całkowicie nowa lokacja, która wygląda fantastycznie i jeszcze zachęca do gry, która wyjaśnia pewne rzeczy. Dalej mm, muszę przyznać, że bardzo liczę na kontynuację. Wierzę, że ten remaster na nowej konsoli odżyje, że ludzie wrócą, chociaż jak teraz sobie tak patrzyłem w osiągnięcia, no to będziecie się śmiali, ale osiągnięcia są na zasadzie 0,16%. <grym> Czyli chyba należy do jakichś wyjątków, że wśród kochających tą grę, że, że... no niektóre dungeony ma tylko 0,16% ludzi skończone. To jest jednak trochę mało. No... To... To świadczy o tym, że, że większość osób o tej, o tej grze no, zapomniało, się zanierzymało ale ja o zanierzymało... pamiętam i... Całość. Być może tak, no bo jest trudna, tak? Jest, jest trudna. Uwaga, kot mi tutaj... Przepraszam, kota musiałem uwolnić, bo się zaczepił pozorem, przepraszam. Bo słuchać. <laughs> Takie wściekłe... To kot się wkurzy, że mówię o Oła, zaczepił się pozorem o krzesło, Jezus, mnie zasotygował <laughs> mnie. Ale to są fakty. Zostałem uszkodzony na nagraniu. Nie no, podsumowując, no, nowa, nowa wersja ReCore jest fantastyczna. Jako chory człowiek totalnie zamierzam wydać 2000 zł nową konsolę, żeby ją jeszcze raz zobaczyć. Co więcej, muszę kupić nowy telewizor, więc to będzie najdroższe przechodzenie gry w historii chyba żeby zobaczyć ją w pełni. właśnie. Jestem ciekaw w ogóle, jak wygląda nowej konsoli. Z no. tego co się orientowałem, ma dwa tryby. Ma tryb Full HD i le, większe detale albo 60 klatek i ma, ma tryb 4K i 30 klatek i mniejsze detale. Może Rechor no, ja ma to skoro, samo, nie jest... wiem. Bo nie, nie, Zależy od dewelopera. Ja, gry w ogóle, tak mają, to... ja bym chciał osobiście, żeby wszystkie gry tak miały, bo chciałbym, żeby te tak... Bo ta połówka generacji, ta nowa, czyli Pro i X, były też dla posiadaczy telewizorów Full HD. I to było super. Żeby zwiększały po prostu detale te gry. A nie tylko oferowały 4K. No, tutaj. Być może to już tutaj się spełnione, bo, bo. Znaczy tak. Ja jakiś czas temu już grałem w Record, yy, znaczy kończyłem jej tam. Pa, dokładnie pamiętam, jak mówiłem, jak mi wkurzały te ostatnie lokacje, bo gra mi o czym nie ostrzegła i tak dalej. Ale ja wreszcie zrozumiałem co to jest za gra, Że to jest gra, która jest wyłącznie, znaczy której esencją jest gameplay, i trzeba lubić po prostu trudne gry platformowe w trudnym Jak się tego nie lubi, to tej gry się odbije po prostu, bo to jest esencja. Nie, nie strzelanie, strzelanie zresztą też, ale po prostu momentami to się dzieje na ekranie, tu przychodzi ludzkie pojęcie i, i ogarnąć to wszystko, jeszcze w locie przełączyć roboty i dobierać właściwe roboty do danej walki i cała ta otoczka upgrade'owania i szukania rzeczy i znajdźki, to wszystko się, To jest esencja gier sprzed wielu lat. Po prostu. Może dlatego ona nie jest popularna, bo ona jest po prostu niesamowicie trudna, jak na obecne standardy. Zresztą Cuphead zaraz wyjdzie, więc będziemy mogli się przekonać, czy jesteśmy w stanie grać naprawdę trudne gry. Przecież Kuba nas zniechęcał i mówił, że Cuphead to jest jakaś masakra. I Record należy do takich gier. Oczywiście... Można po prostu też przejść fabułę i nie masterować tych dungeonów, I, ale esencją, wydaje mi się, jest po prostu masterowanie. Bo wierzcie, mi, ja miałem taką satysfakcję, jak w końcu znalazłem wymaganą ilość tych znajdzik, żeby gdzieś wejść do lokacji, która jest w ogóle, czy do dungeonu, który jest w, ogóle w pierwszej lokacji, gdzie mamy naszą taką bazę. Naprawdę, to było fantastyczne uczucie, że, że udało mi się wreszcie znaleźć i ja z wielkim trudem, naprawdę. Wiele godzin spędziłem znowu, żeby to osiągnąć, więc to jest takie bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, satysfakcjonujące doświadczenie growe, tak bym powiedział. Ja bardzo liczę, że, że ta gra odżyje, jak wyjdzie Xbox One X, kiedy będzie kusić tą podkręconą oprawą jeszcze bardziej, chociaż już teraz to, co widzę, naprawdę cieszy oko i gra jest dużo ładniejsza. Nawet pewnie gdybym miał HDR-a, bo ta gra też oczywiście ma HDR, a ja niestety tego nie mogę podziwiać z dwóch powodów. Nie mam konsoli, która to wspiera i nie mam telewizora, który to wspiera niestety, ale nawet bez HDR-a y, widać podciągnięte detale. Naprawdę widać. Jedynie te ząbki troszeczkę drażnią, że, że no, nie ma no ale myślę, że to z myślą o nowej konsoli i jestem... Bardzo ciekaw, co będzie, jak ta gra się będzie prezentować na nowej konsoli. Może to być jakiś tam przełom, bo na razie nowa konsola Microsoftu właśnie stoi tymi odświeżonymi wersjami. Tak jakoś mało mowy, mało mowy jest o nowych grach, tylko raczej odświeżonych. O tym no rajdę, Forza teraz wychodzi, Oracle zresztą właśnie. dzisiaj wyszło demo nowej Forzy 7. No na pewno się zapoznam No i ja tak czy siak, Hubert, masz tą y, grę Mam. ode mnie od Także długo, zapoznam się Spróbuj pograć czasu, troszeczkę No wiem, No teraz, teraz masz okazję zagrać w taki Pełnoprawny wiesz, produkt e, Wiem. Pełnoprawny produkt No muszę to powiedzieć, że w tej chwili Nie dosyć, że zostały pewne błędy Doszły fajne rzeczy Na przykład, że widać ile znajdzie w danej lokacji Czyli już wiemy e, Dokładnie jak jesteśmy zaawansowani w grze To też jest cenna informacja poprawili te wszystkie błędy wynikające z rzeczy, których, które były raportowane, że są, a ich nie było. Ten nowy robot też robi robotę, bo można w tej chwili na przykład przemieszczać się po miejscach, gdzie no, były lotne piaski, znaczy grząsko było i dało się, tam się ginęło, teraz można po nich jeździć. Kolejna fajna rzecz, bo można wszystkie znajdźki znaleźć. Myślę, że dla osoby, która uwielbia sterować i chce wycisnąć z tytułu wszystko, to jest idealna gra, po prostu. Idealna i oby, oby odniosła jakiś, nie wiem, post-sukces, o ile można powiedzieć, ale 0,16% na osiągnięcia to nie świadczy na razie dobrze. Także liczę na to, że jak nowa konsola wyjdzie Microsoftu, to będzie znowu błyszczeć. No czas pokaże, no nie, nie każdy, niestety nie wszystkie gry, nie wszystkie gry mają szansę być hitami i rekord pewnie takim nie będzie, ale u mnie strasznie trafiła w gusta. Bardzo, bardzo. Także, dobra, już, już skończyłem, bo ja mogę długo o rekord. Wszyscy tak zamilkli biedacy. I te moje deklaracje, że Xbox One X będę tego żałował na pewno. Dlaczego chcesz kupić Xboxa? Kurczę, no bo. Głos hejterski z zagrobu. Why? No bo ja. Bo trochę te gry się przycinają. Zobaczmy, czym. Trochę mi. No, no Destiny trochę momentami klatkuje. Myślisz, ja liczę że na to, się że te rzeczy się zlikwidują. Jakbyś kupił na PlayStation 4, to na pewno by ci nic nie klatkowało. No jasne. A na Switchu to już w ogóle. No, na, na, premierę, na, na premierę na pewno brać nie będę, bo to są duże koszty, a jak powiedziałem, nie mam jeszcze pewnego ekranu, żeby w ogóle się tym rozkoszować. No właśnie, ta, ta konsola osiągnęłaby dużo większy sukces według mnie gdyby Microsoft obiecał dwie wersje gry, w sensie wersję na Full HD i wersję na 4K. I wtedy ludzie z telewizorami no, na, na Full HD no. też by kupili tę konsolę. A teraz jedna gra to obsługuje, druga gra tego nie obsługuje i tak w sumie nie wiadomo o co chodzi. No właśnie, ja, ja wiem, ja się dokładnie rozumiem, nawet teraz czytam jakiś taki mały artykulik na temat właśnie tych asetów. Do tych, że, że ponoć Microsoft opracowuje teraz taką mechanikę, czy znaczy taką technikę, że graby pobierać tylko właściwa asety. Mm, tak, tak, tak, tak. To jest akurat okej. Okay. To też czytałem. W ogóle był bardzo fajny materiał na digital fundry O, o. o tym. Tak, żeby, żeby nie po prostu jak ktoś nie ma wzora 4K no i no konsoli nowszej, to, to żeby nie pobierało mu giga Dokładnie, dokładnie. Ale jestem. Hmm. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać, wiesz, troszeczkę to jest jak z tym Destiny, tylko że um, łatwiej wejść w grę niż w nową konsolę, bo to są znacznie większe koszty, tak, i, i no to jest ileś tam gier, to jest powiedzmy e, cena ilu tam, no dziesięciu premier, tak? tak, cena konsoli i dopiero masz tylko konsolę, nie masz jeszcze gier. Więc trochę bazuje na tym, że, że trochę tytułów nazbierałem i tylko pytanie, czy, czy będziemy znowu chcieli grać. No ten rekord może być wyjątkiem pewnym, że chce go przejść. Czyli znaczy, inaczej, nie chcę pewno, go przychodzić przechodzić drugi raz, ale chcę go zmasterować. Nie chcę mieć z nową konsolę, ale to, to, to jest generacja pół. Więc posiadając Xboxa nic hmm. nie tracisz, w sensie żadnej gry nie stracisz nie masz pewność, że żadnej gry nie stracisz. Tego zwykłego one. No dokładnie. No to jest, to jest troszeczkę takie przejście, jak ze świata pece, w świecie PCów, nie mogę się wysłowić już. Po prostu dostajemy y, dostajemy upgrade sprzętowy, który mam wrażenie, ma uzupełnić te braki z premiery konsoli, ale z drugiej strony PC się znowu dalej rozwijają i myślę, że to będzie taki nieustający wyścig i że raczej konsole w obecnej postaci nie dogonią już PCów. Tak jak kiedyś by przytały. No, nie, nie, nie, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Znaczy mogą konkurować z oczywiście. Hmm. Nawet rozmawialiśmy ostatnio tam przy Destiny właśnie z kolegami, że, że, że większość osób wolała na przykład, żeby było te 60 klatek stałe, a niekoniecznie to 4K. Mhm. I niektóre sposób. gry to oferują. Ale niektóre. Dokładnie. Nie... To jest wszystko. No, to jest wszystko w strasznie świeży temat tak naprawdę. Ten no, record jest takim jednym z pierwszych kwiat, kwiatków, które wypłynęły wcześniej. Super, że gra została zaktualizowana też i dodatkowe treści są, e, oprócz znaczy, oprawy. Fajnie, że bezpłatnie. w każdej grze powinien być wybór. W każdej. I szkoda, że go nie ma. No, skoro już mamy taką fragmentację sprzętu, no to, to wpadałoby, Bo tak, w PS4 Pro chyba jest wybór z reguły. W niektórych grach tak, w niektórych e, grach nie i to jest grach. największy problem tej konsoli. W sensie ktoś, kto ma ekran Full HD, nie kupi ci PlayStation 4 Pro, bo sporo gier po prostu nie ma asetów Full HD, ma tylko 4K. I on różnicy nie zobaczy między zwykłą PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, jak będzie miał ekran Full HD. Ale w innych grach, na przykład jest 60 klatek na sekundę przy Full HD, gdy na PS4 zwykły no masz 30. Właśnie. No, to już, to już robi jakąś tam robotę, no. To jest coś zauważalnego. No, ja jestem ciekaw i ciągle, no nie wiem, jestem większym fanem jednak tego Xboxa, tego Ma Microsoftu Zielonego tak zwanego i liczę na to, że, że, Microsoft zrobi to troszkę lepiej, ale czy tak będzie, nie mam pojęcia, no. Za mało wiemy w tej chwili, no. Możemy tylko się domyślać na bazie bieżących yy, po prostu informacji. Ja pojadę starą śpiewką i Xbox One X będzie zagłośny. No ciekawe, ciekawe, czy te słowa będą prorocze. Bo, bo w tej chwili no, ostatnio włączyłem PS4, bo chwili, bo to Destiny jednak pożerało czas i dalej uważam, że Xbox jest bezgłośny. No. No. Znaczy, nie wiesz, musisz się uprzeczyścić jeszcze, cecha. to jest inna sprawa. No wiesz, i Xbox ma w sobie kilogram powietrza w środku, dlatego jest bezgłośny. I ma wielki, no wielki wiatrak, a nie jakąś małą turbinkę. Mm -hmm. No właśnie, właśnie. No zobaczymy. Już to już niebawem. To mówimy o listopadzie, tak. To jest ten rok. Raczej, yy, znaczy może to dobrze, że moje zasoby finansowe nie pozwolą na tak szalony zakup. Raczej, chociaż serce by chciało. Naprawdę. Ja bardzo ja by chciał, chciało. Bo, <laughs> Kto by nie chciał i One jest? Ja X. dawno nie kupiłem. <laughs> tak, ja dawno dawno nie kupiłem konsoli na premierę. Chyba. Chyba nigdy nawet. Nawet nie tyle dawno, co to się mi nigdy nie zdarzyło. Zawsze byłem w plecy, zawsze byłem, zawsze właziłem z opóźnieniem, nawet 60 Ale to, to w sumie nie ma problemu, problemu bo na premierę, zazwyczaj na premierę konsoli masz dwie, trzy gry, potem się nic nie dzieje, a gry <coughs> zostają wiesz, wydawane po 5-6 miesiącach dopiero. Takie normalne premiery. No tak, tak, tak. No ja, ja będę bardzo mocno obserwował, co się będzie działo i ja liczę na to, że ten wyścig zbrojeń sprzętowy spowoduje, że będziemy mieli piękniejsze, lepiej działające gry i tego będę się trzymał, po prostu. Jak to będzie, no, czy, czy to będzie kosztem po prostu wichury w pokoju, żeby, że będzie zwiewać włosy, bo tak stawa będzie tak się rozkręcać? No nie wiem. Czas pokaże. Fantastycznie, na pewno mam pewien już pierwszy taki motyw, fantastyczny rekord dla mnie, przynajmniej. Te moje słynne 0,26% czy 0,16% osiągnięcia, co świadczy o tym że może jestem jedynym graczem, który w ogóle w to grał ostatnio. Jestem w jakiś, nie wiem, grało 100 osób może w ten, w ten nowy update. Bo nie wiem, no trochę mnie niepokoją te, te osiągnięcia i niepokoi mnie to, jak to spowoduje rozwój. Znaczy, czy to w ogóle wygeneruje jakiś rozwój tej gry i, i że, czy pojawi się druga część. Może już trudne gry wychodzą z mody, nie mam pojęcia. Czas pokaże. Ja już, dobra, już, bo poszliśmy w dygresję konsolowe. Hmm. czy co dzisiaj chcemy jeszcze omówić, bo, bo ja o tym Rickorze, tak jak mówiłem, mogę długo. Ale ja to bym już głos mi na szczęście postrzelać siadę. w nie przed spaniem. No... <głosy> co, tak, to tak. Za, co to za głos tak. był taki... O... <głosy> nie no, ja Cię rozumiem, Aniu. Ja Cię w pełni rozumiem, bo strasznie bym chciał podpić poziom lighta, żeby w końcu na Lewiatana móc iść. Mam dokładnie to samo, także... Ale na Rickor znalazłem czas, właśnie przez nasze opóźnione nagrywanie Udało mi się tę lokacje zakończyć i kawałek fabuły jeszcze zobaczyłem, co też mnie ucieszyło, a po pierwszym poziomie miałem ochotę y, y, rzucić padem w telewizor i bym płakał, że nie mam telewizora do grania. Musiałem coś kombinować, ale przemogłem się. Na wyraźnie też tytuł, który po prostu jak chwycił, tak jak mam nadzieję, że będzie z Bloodborne, ja w końcu do niego usiądę. Tutaj przytyk zrozumiałem, będę w to grał na pewno, bo, bo <śmiech> pamiętam jak <taki> tak, pamiętam jak zachęcałaś słuchajcie, to będziemy się zbliżać do końca tak, zachęcamy do wpadania na naszą stronę, do komentowania do grania w rekord, <taki> do grania w Destiny, zachęcamy do dołączenia do klanów, aby w ogóle wam szybko postać dewelowała i dobrze wam się strzelało będziemy się słyszeć, mam nadzieję, za dwa tygodnie mam nadzieję, że piotek wróci zresztą już zapowiadał się, że że, że da radę być, pewnie rozwinie tematy Destiny. Nie wiem jeszcze, czy, czy wrócimy do tematu Destiny. Zdaje się, że będziemy mówili o łowieniu ryb. Coś czuję. I o Jakuzie. O Jakuzie będziemy mówić na, na I dyskusji. o tańcu z przeciwnikami. Tak, bo pamiętam, że... że tak, bo w... tak, że już widać, że pewne ciekawe treści na kolejny podcast będą. Ja jeszcze właśnie na koniec bym zapomniał dostałem mały przytyk, że, że kącik retro się nie rozwija, właściwie obecnie nie istnieje. Umarł. Uta. Także On się, tak, on umarł, zanim się narodził. Przyszł... <laughs> Ale on wróci, on wróci, jak Feniks z popiołu pozbiera się. Jak niczym strażnik w Destiny po prostu y, będzie znowu żył, zostanie ożywiony, bo duch tego, tego kącika ciągle żyje, jest w moim sercu głęboko. Nie bez powodu dostałem przesyłkę z GameCube i muszę na nim grać teraz. Już mam pewne zalecenie od Izaka odnośnie gier, które należy ograć, także no mogę obiecać, że na kolejny odcinek coś w kąciku retro będzie już konkretnego, coś, coś z bogatej kolekcji gier, które otrzymaliśmy od naszego słuchacza, także bardzo dziękujemy. Dziękujemy również za odsłuchanie tego odcinka odcinka 59, już teraz wiem, że to był 59, zapraszamy za dwa tygodnie na odcinek 60. Na naszego Facebooka, na naszego Twittera, który ostatnio chyba tam mało coś pisze, a powinien... Na nasze Twittery I do zaglądajcie, usłyszenia. prywatne też, bo tam jest dużo lol contentu i treści gierkowych. Ja właśnie do końca nie rozumiem Twittera, ale jestem stary człowiek, więc... Ja piszę normalne. dużo głupot. I Piotrek też pisze dużo rzeczy różnych. Niekoniecznie głupot. No... Ja, ja, ja piszę mniej, ale mądrzejsze rzeczy. O Tak. Tak. <głos> A ty Diana ja wrzucę zdjęcia sukienek, także to już w ogóle. No właśnie, może nawet Jana się tym tym odcinku, to za dwa tygodnie, więc dużo czasu, liczę na to. Także bardzo dziękuję Ani Rogali za uczestnictwo. Ja też dziękuję, pa! I Hubertowi dziękuję. No, cześć, cześć, cześć. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Kajal. Okay.